książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, Wszystko co mrocznie jest aż mi tajemnicze. Znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 7 października 2023 roku. Słuchacie właśnie 467 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami facet z czwartym stadium Nowotworu Szóstki Hubert Mandos-Pandowski. Nieśmieszne, ale witam, witam. Dzień dobry, cześć i czołem. Oraz samozwańczy lekarz dr Szymon Szymaściśniński. Witam również. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o Pile 10, czy też właściwie Pile X, bo po polsku ten tytuł też został przetłumaczony z X, tak z dziesiątką rzymską. Tak, trafiła do kin nowa odsłona naszej, no bodajże ulubionej serialowej franczyzy, bo w sumie też nie za bardzo ta franczyza ma konkurencję, nie? Mm -hmm. jeżeli chodzi o formę serialu. Trafiła do kin, więc oczywiście wybraliśmy się na seans. Ty w ogóle premierowo, ja trochę później. Nagrywamy to w dniu, w którym ja byłem w kinie, więc rozmowa totalnie na świeżo. No i właśnie, może słówko tylko wstępu o oczekiwaniach. Czekałeś? No Poszedłeś na premierę, to w sumie głupie pytanie, <śmiech> no. ale miałeś duże oczekiwania? Może w ten sposób? Nie, jakichś ogromnych nie. W sumie od razu mogę zaznaczyć, że ten numerek mnie trochę zdrażnił, bo Dopiero później się doliczyłem, że skoro to jest dziesiątka, a 3D było 7, to znaczy, że e, Legacy Jigsaw jest dziewiąt, ósemką, a w takim wypadku Spirala jest dziewiątką, czyli Spirale włączamy mhm. w serię, gdzie to był spin-off, oryginalnie to nie była część serii, teraz już jest, co zaniża mi poziom serii. Ale i, tak, ja wiesz co, no, nie miałem wielkich oczekiwań. Ja już wiedziałem, że ten film ma w ogóle wywalone w kosmos recenzje. E, chyba od krytyków jeszcze tylko wtedy, ale, ale to było chło wyśrubowane. Wszędzie, gdzie się pojawiało to najlepsza piła albo w ogóle sequel, jakiego jeszcze nie było w tym uniwersum. E, nie pompowałem balonika. Ja raczej się nastawiałem, żeby było OK, żeby było fajnie, żeby było no, na poziomie serii yy, sprzed siódemki powiedzmy, a jeśli będzie jeszcze lepiej to super, ale jakby to było na poziomie powiedzmy szóstki, piątki to i tak by było bardzo dobrze, yy, czyli no, no wiesz liczyłem, że będzie coś lepszego niż 3D i yy, spirala. Mm -hmm. Ja ci powiem, że ja się strasznie bałem na początku dzisiejszego seansu, bo ja nie czytałem tych recenzji i tak naprawdę jeszcze znajomy tam do mnie pisał, że te recenzje, bo ten mem chodzi teraz po sieci, nie? że dziesiąta część filmu, który tam... Po prostu pierwszy przeszedł może, nie, nie że bez echa, no ale to był po prostu jakiś tam horrorek, nie? E, jeszcze taki dosyć brutalny i dziesiąta część zbiera e, podziw krytyków, a nowy egzorcysta, e, czyli no, sequel filmu, który tam dwa Oscary zgarnął, e, że jest fatalny. E, no i wysłałem to znajomemu i znajomy, e, w, w piła wcale, nie ma takich dobrych recenzji. czy też e, po samym, czy może nie po seansie, a w trakcie seansu, byłeś taki trochę Negatywnie nastawiony, bo to nie jest tak, że krytykowałeś, ale wiesz, do mnie głosy dotarły takie niezbyt pozytywne, a ja znowu liczyłem, że to będzie dobry film. Jakoś tak się nakręcałem, bo ten zwiastun, mimo że miałem z nim jakiś problem, o czym pewnie będziemy za moment rozmawiać, to sprawił, że kurczę, poczułem, że to jest piła, nie? I do tego przypomniały mi się te czasy tych maratonów, Gdzie piły, właśnie były w okolicy Halloween, gdy się chodziło do kina na nie i strasznie po prostu ten, ten balonik nadmuchałem tak w ostatniej chwili, się bałem, że się zawiodę. Już mogę powiedzieć, że na szczęście nie zawiodłem. Jeżeli chodzi o fabułę, no to tutaj jesteśmy między pierwszym a drugim filmem serii i John Kramer, czyli pan układanka Jigsaw, dowiaduje się o istnieniu eksperymentalnej terapii na raka. Zostaje skuszony historią ozdrowienia jednego z pacjentów, którego poznał na terapii takiej psychoterapii spotkań dla chorych na nowotwór. I właśnie skuszony tą historią nawiązuje kontakt z dr Cecilią Pederson i udaje się do Meksyku, by wziąć udział w leczeniu. Na miejscu okazuje się, że terapia to oszustwo i wtedy Kramer postanawia zorganizować swoją grę. Tutaj od razu uprzedźmy, że w filmie mniej więcej po 30 minutach, tak? Jesteśmy zaznajomieni z tym, co teraz powiedziałem, ale zwiastuny mówią o tym w tych, nie wiem, 90 sekundach, które Nie pewnie, tylko zwiastuny. Jeżeli Wcześniej chodzi o... już taka informacja była wypuszczona przecież, bo nie było wiadomo na początku, czym będzie ta piła 10, w jaki sposób znów sprawią, że Tobin Bell zagości w tym filmie, no bo ile można, nie? Oszukiwać nas prequelem, dawać taśmy gdzieś tam pochowane, kolejne całe serie pułapek, które nie oni już... Nie uwielbiam No tej ja serii. wiem, to jest fantastyczne, nie? Seria, w, która w czwartej części zaczyna się sekcją zwłok, a jeszcze do dziesiątej potrafi to ciągnąć i gdzieś tam te taśmy odnajdują. No, ale wiesz, nie było wiadomo, czy to będzie tak, czy, czy jak to zrobią, o co tutaj chodzi, i oni już rozwiali wiadomość, oni, oni już rozwiali wątpliwości jeszcze długo przed wypuszczeniem trailera. Powiedzieli, że to będzie między jedynką a dwójką, to będzie prequel i tutaj normalnie hmm, Kramer będzie żył co w sumie informacja, kiedy to dokładnie się rozgrywa, nie jest jakoś chyba szalenie istotna, bo to, no wiadomo było, że gdzieś tam w tym momencie, ale równie dobrze i po dwójce to mogłoby się Ale dzieć. nie, wiesz co, to jest istotne, bo to, e, to znowu jest element tego serialu. W sensie już możemy powiedzieć, że Piła 10 kontynuuje tę tradycję umieszczania tropów, nawiązywania i tak dalej, bo mamy tutaj na przykład szkic pułapki z trzeciej części, nie? Więc... No, To jest y, osadzone dokładnie w tym momencie czasowym i jest to zrobione świadomy. Dla nas, jak gdyby w sensie no, kontynuacja po latach, to mogłoby się niby rozgrywać w dowolnym momencie. Tak, w dowolnym też ale do końca, nie? Jednak... nie? No, bo w trzeciej części gra znaczy, no... To zaczyna się w zasadzie jeszcze przed jedynką, no bo on tutaj <laughs> na samym początku dowiaduje się o tym, że jest chory, ale y, gdy już dochodzi do serii pułapek z tej części, to wiadomo, że on już jest sławny, że już słowo Jigsaw jest znane. Mm -hmm. Tak, w Stanach i poza nimi. No właśnie i może zacznijmy od tego początku, który nas akurat poróżnił. Mówię o tym, no bo rozmawialiśmy o tym filmie już wcześniej, bo tu byłeś tydzień temu na tym seansie. No i właśnie, może zacznijmy od tego, dlaczego te pierwsze pół godziny ci nie do końca podeszło, z czym miałeś problem? od razu zaznaczmy, że nie będziemy wchodzić teraz w spoilery. Jak będziemy chcieli sobie porozmawiać o końcówce, czy o pułapkach, to oddzielimy to. Tak, Ale tak, ta tak, część, wyraźnie. o której teraz mówimy, no, była znana z trailerów. więc zakładamy, że to filmu teoretycznie powiem. nie jest spoiler. Maksymalnie. No. Nie? Mhm. Aczkolwiek ja uważam, że to powinien być spoiler. I mi właśnie te zapowiedzi trochę popsuły tę te, te pierwszą połowę, ale ja jestem rozdarty, żeby nie, żeby nie było, że ja jestem na nie. Tylko, że no, szedłem do kina z tą wiedzą. Miałem dokładnie powiedziane, kramer jest chory, kramer dowiaduje się o eksperymentalnej kuracji w Meksyku, jedzie tam, przechodzi tę kurację, okazuje się, że go oszukali i jest zły, no i się Mści. No i poszedłem do kina i myślałem, że to, to będzie. Nie jest zemsta. Jakoś... to jest szansa na odnowienie myślałem, że to będzie jakoś w pigułce albo w ramach krótkich retrospekcji w trakcie. Zakładałem, że to się zacznie jak zawsze, czyli pułapką pierwszą, a potem ludzie, którzy się budzą i są w, no w serii pułapek, nie. Ten film jest zupełnie inny. W pomieszczeniu znajdują nagrania, imby dopiero tak w a były. dochodzimy nie tyle do tego. Nag niekoniecznie nagrania, ale no, że są już w pomieszczeniu. Tak się zaczynało większość pił, ten film jest zupełnie inny. On ma zupełnie inne tempo, on w zasadzie prawie nie ma retrospekcji, on jest liniowy i na samym początku troszeczkę mnie to zaczęło męczyć, no bo wiesz, świadomy widz wie do czego to zmierza, a to trwa 35 minut w kinie. I, I chyba 30 i równo, bo ja dzisiaj patrzyłem nie, na zaklętek ja u mnie. Trzy, 30 powyciągnąłem telefon i do was napisałem y, po 30 minutach, mniej więcej. No i tak chwilę później to się skończyło. Ale to może wiecie, reklamy no to były krótsze dzisiaj, nie wiem, bo u mnie było właśnie równo w. Pół do. No a, dobra, rzeczywiście, nie... nie doliczyłem reklam, dobra, masz rację, no 30. tam o 5 minut się nie będziemy kłócić, ale to sprawiło, że ja wyciągnąłem telefon w kinie, czego nie robię i napisałem do chłopaków, no kurde, to już jest trochę za długo, bo, no bo wiesz, no, ja wiedziałem od pierwszych minut, do czego to zmierza, a oni tutaj bardzo stopniują to napięcie powoli, żeby nas oszukać, żeby, się go żeby, żeby nam pokazać <laughs> twist, który my znamy od od 30 minut seansu my wiemy do czego to zmierza, ale mówię, że jestem rozdarty, bo z jednej strony to jest nudny początek w momencie, gdy się wie, ale to nie wina filmu, tylko wina trailera i wina tych zapowiedzi. Mogli tego nie robić, mogli tego nam nie mówić, mogli tylko coś tam zasugerować, zrobić trochę inny trailer, no tylko, że ten trailer mi popsuł te pierwsze 30 minut. I ja sobie w trakcie sensu myślałem właśnie o tym, że kurczę, no mogli tak naprawdę zacząć jak zwykle umieścić ludzi w pułapce i powiedzmy nam w kilku retrospekcjach pokazać, tak jak to, to bywało, że retrospekcje były. Ale z drugiej sensu. strony, no ale pokazać tylko w kilku scenach, a nie, wiesz, w 30. No tak, ale to pokazywanie e, zawsze było rewilem. nie? W sensie to były te momenty takie, aha, no, to oto chodzi. Jezu, no ale i tak pokazują, tylko że pokazują w bloku 30 minut, ale z drugiej strony, daj mi dokończyć, mhm. ten film ma. Że nie daje ci do głosu dojść. A ja Ten już wiesz, ma in... walczę ze sobą. <śmiech> inne tempo i zupełnie inny bagaż emocjonalny, i żeby osiągnąć to, co oni chcieli osiągnąć musieli dać te 30 minut. I nawet jak ja się trochę wynudziłem, to, to zaowocowało czymś innym, bo tutaj Kramer jest głównym bohaterem, tutaj Kramer jest pozytywnym bohaterem, co jest dyskusyjne, natomiast to, gdy widzimy już ofiary, gdy widzimy tych ludzi, którzy mają przejść to swoje oczyszczenie, to to nie są no-name'y tak jak zawsze. To nie są ludzie, których my nie znamy i w zasadzie tylko czekamy jak zginą. My doskonale wiemy, co oni zrobili, my doskonale wiemy, co oni mają na sumieniu i my im nie kibicujemy za bardzo, bo o, bo właśnie te 30 minut nam pokazały, jakimi oni są ludźmi. Także Piła 10 zupełnie inaczej pogrywa sobie i ja jestem w stanie teraz powiedzieć, że okej, okay, dobra, te 30 minut jak najbardziej było potrzebne, szczególnie, że wiesz, większość widzów za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, gdy sięgnie po ten film, to sięgnie po niego w ciemno, nie? Mhm. Dobra, to skoro już mogę przejąć głos, powiem ci, że gdy ty tak trochę na to narzekałeś, to ja właśnie się bałem, że to będzie 30 minut o niczym i że ten mój balonik, no, że powietrze z niego ujdzie i że będę też zły. Ale właśnie okazało się, że to jest bardzo świadomie skonstruowane 30 minut i to też jest 30 minut, które myli tropy, no bo my wiemy, że ta terapia Jigsawa jest nieudana, no bo to pada w trailerze. O, tam padają słowa, że udawaliście, że mnie leczycie, czy coś takiego. nie? I my nie wiemy, kto tutaj oszukuje. To jest po pierwsze. Mamy jakiś tam y, zespół osób, które są tą taką nitką, która prowadzi do tej terapii, ale my nie mamy długo pojęcia, kto tak naprawdę jest tam kim. Nie, no ja wiedziałem, y że wszyscy oszukują. No ale skąd wiedziałeś, tak? Że... No to, to, to oczywiste, no, jest to sieć, która ma go doprowadzić. Dobra, ja ci wyjaśnię w strefie spoilerowej, jak ja widziałem ten początek i jak się dałem właśnie złapać, oszukać. E, to jest jedna rzecz, więc e, dla mnie w moim sensie e, ten wstęp był mimo wszystko łamigłówką już do rozwiązania i ja jej nie rozwiązałem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak mówisz, tutaj bohaterem nie jest ekipa ludzi e, i my się dowiadujemy w toku filmu, Dlaczego się znaleźli w tej, a nie innej sytuacji? Dlaczego ich gry wyglądają tak, a nie inaczej? Tylko to jest w dużej mierze historia Kramera. Kramer tutaj jest e, właśnie w tym kryzysie, szuka tego ratunku, znajduje jakąś e, no właśnie tę eksperymentalną terapię, więc to mu daje nadzieję. E, znajduje tę ostatnią deskę ratunku, chwyta się jej i my widzimy też jego przemianę, jego rozterki. Strasznie mi się podobało, gdy po pierwsze tutaj padają takie fajne one-linery typu oni mu mówią, że mu tam zostało kilka miesięcy życia. Nie? On, on na to odpowiada, że on ma jeszcze wiele do zrobienia czy coś takiego. To było mega. Widzimy, jak on szkicuje sobie w notatniku kolejne pułapki właśnie, między innymi pułapkę z trzeciej części, jak opowiada tej pani doktor, czym się zajmuje, jak ona taki niby prywatny, osobisty z nim wywiad robi, nie? Czym tak. się zajmowałeś przed chorobą i co robisz teraz, nie? O, on, on opowiada, opowiada, opowiada, że właśnie pomaga ludziom <śmiech> zmienić się na lepsze i ona tam to, to kwituje jakoś na zasadzie, o to coś jakby coaching, on, no... Mniej więcej, nie, Czy coś takiego. No to po prostu no. dla fana piły, no to, to jest, wiecie, to, to jest taki fan service, że po prostu 20 na 10. Genialne momenty. Naprawdę banan mi wtedy nie schodził z ust, ale jednocześnie to jest historia umierającego człowieka i to jest smutne. przechując od tego, kim jest Jigsaw, to tam są właśnie te, te, ten moment terapii, gdy tam kilka osób się wypowiada, czy coś, to, to mnie chwyciło za serce. Ja też może Jestem podatny na takie sceny, ale właśnie miałem tutaj taką huśtawkę nastrojów, taki rollercoaster emocji i strasznie mi się też podoba to, że my widzimy, że w momencie, w którym Jigsaw wierzy, że wyzdrowieje, i my oczywiście wiemy, że no nie wyzdrowieje, tak umarł w kolejnych, znaczy w starych filmach, ale kole, kolejnych chronologicznie według czasu świata przedstawionego. I gdy on zaczyna mieć nadzieję na nowe, lepsze życie, to on nawet jak gdyby rozważa rezygnację z działalnością. Jest ten moment, gdzie on Zgniata tę kartkę nie? z tą pułapką z trzeciej części mhm. i my wiemy, że no, ostatecznie on ją zbuduje, więc to są naprawdę świetne momenty wpisane właśnie w to uniwersum bardzo świadomie i naprawdę mnie te 30 minut się oglądało z nieskrywaną, naprawdę z ogromną przyjemnością wręcz. I tak jak mówię, ja też dałem się oszukać, bo ja się zastanawiałem, na czym polega to oszustwo, kto jest niezamieszany, i tak dalej, i potem właśnie też nie, nie przewidziałem, kto będzie w pułapce ostatecznie. Ale to właśnie rozumiem w strefie spoilerowej. Ale to może właśnie przez to, że ja założyłem kilka rzeczy na początku i już je brałem po prostu jako pewnik, to może też przez to ja sobie niektóre rzeczy później. One mi mniej fajnie wyglądały. No pewnie tak. Ja rozważałem różne scenariusze i akurat skupiłem się na innym i się okazało, że właśnie, wiesz, miałem efekt wow, gdy to wszystko zaskoczyło. Dobra, kolejna rzecz, w sumie nie kolejna, już o tym mówię, to wpisanie, czy też nie wpisanie, tylko zabawa w wielkie uniwersum. To, że w tym filmie wracają przestrzenie, przedmioty, pomocnicy z poprzednich i następnych filmów, że wracają maski, świnki. Ten notatnik z projektami. Yy, mamy nawiązanie nawet do gry komputerowej, akurat do drugiej części gry Piła. Pewnie jeszcze rzeczy, których nie wyłapałem przy pierwszym seansie. Mamy w ogóle, tu mogę wam powiedzieć, numer telefonu podany w wiadomości mailowej w tym filmie. To jest numer, na który można zadzwonić i można zadzwonić do Jigsnowa, do Kramera i wziąć udział w grze. To jest pierdołka niby, ale znowu, wiesz, dla fana, jak, jak ja się zobaczyłem, że jest ten numer, i potem do niego dotarłem i zadzwoniłem do Kalifornii. Nie wiem, ile się płaci za rozmowę do USA. Mam nadzieję, że nie za dużo. Zadzwoniłem tam trzy razy, bo chciałem to nagrać. Ale się okazało, że aplikacje mi na telefonie działają. Ale za każdym razem to jest niecała minuta nagrania. Pewnie właśnie po to, żeby ludzie nie płacili za dużo. Żeby się po minucie po prostu rozłączała sekretarka. Ale po prostu banan na twarzy. Świetna rzecz. Po prostu dla fana serii. Znaczy takie jest... rzeczy teraz się robi. nie? Od jakiegoś czasu już, że się robi strony internetowe, które są w filmie bo tutaj też mamy stronę internetową, nawet nie sprawdziłem, co ona działa i co na niej jest, ale tak, to jest fajne. To jest fajne. Ale wiesz, strona internetowa, no to jest banał, nie? Ale wpisanie w film, w maila Kramera, nie? I tam jeszcze nie wiem, czy nie ma w tej... Nie pamiętam już teraz po tych te kilku godzinach, ale tam jest chyba, że call me in case of emergency, czy coś takiego, nie? I dzwonisz i słyszysz głos Tobina Bella, bo właśnie o tym nie powiedzieliśmy, ale tak, powraca Tobin Bell jako John Kramer, powraca Shawnee Smith jako Amanda i jeszcze jedna osoba z tej takiej całej serii, ale to jest akurat tajemnica, więc nie zdradzimy na razie o kogo chodzi. I też nie powiedzieliśmy o twórcach, ale reżyserem jest tutaj Kevin Greutert, czyli reżyser Piły 6 i Piły 3D, no i, i też, nie wiem, klątwy Jezabel Mrocznych Wizji i co nie mniej ważne w sumie też jest to montażysta Piły 4, Piły 5, o tym mówiliśmy w naszym poprzednim podcaście, też Piły Dziedzictwa w sumie, więc to jest facet, który z tą serią jest od dawna i to mi się strasznie podoba, nie że to nie jest tak, że studio tutaj postanowiło ściągnąć kogokolwiek nie, i odcinać kupony, tylko że rzeczywiście są tutaj osoby związane jakoś z tą serią. Scenariusz napisali Pete Goldfinger i Josh Stolberg, czyli scenarzyści piły dziedzictwa i spirali. No spirale oceniamy nisko, ale akurat piła dziedzictwo, tam się chyba zgadzaliśmy, mhm. nie, że to jest całkiem niezły film. I e, abstrahując właśnie od tego, że spirala nam nie podeszła, to oni znają to uniwersum i to jest to czuć tutaj, nie? Że to to jest właśnie mimo że minęło znowu, ile dwa lata odspierali, yy, czy chyba dwa. Yy, a od poprzedniej takiej typowej piły jeszcze więcej, to ja się czuję, jakby jak wiesz, jak tą dekadę temu, 13 lat temu, jeżeli gdy oglądam ten film. No, ale powraca też w, w ramach tego budowania świata, no to nawet jak, nie, wiecie, nie mówimy, nie zdradzamy za dużo, ale w tej pierwszej części, gdy mm, Kramer coś potrzebuje, to dzwoni do człowieka i mówi, do kogo dzwoni, nie? My wiemy, do kogo on dzwoni. Na tym etapie w filmowym uniwersum ta osoba jeszcze nie była odkryta. No teraz my już, my już wiemy, że to jest jego współpracownik i tutaj to pada, nie? On jak czegoś potrzebuje, żeby mu znaleźć jakiś ludzi albo coś, to dzwoni do swoich współpracowników. Mówiłeś, że wraca Amanda. Tak fajnie, że wraca, ale sam, sama scena jej powrotu mi się nie podobała. W sensie to, jak się pojawia pierwszy raz ok, ale wtedy dostajemy jedyne retrospekcje chyba w tym filmie które są tak bardzo niepotrzebne, bo wszystkie wcześniejsze sceny z e, osobą ze świńską maską nagle dostajemy w jednym takim kolażu, w jednym miksie, mm -hmm. żeby nam pokazać za każdym razem, kto był pod tą maską, co jest kompletnie zbędne i, i, i ta jedna, ten, Ale wiesz ten jeden co? montaż ten mi się Jak nie Jak się podobał. zgodzę, że to jest zbędne, e, tak jednocześnie dla mnie to też było fajne, bo tego niby nie było w tych, e, e, czy, nie, nie było tego w większości pił. Czasami tam e, jakaś jedna osoba chyba była zdradzana, czy coś, jakiś główny taki porywacz. A tutaj właśnie dostajemy takie streszczenie tego. I tak, to jest niepotrzebne, ale dla mnie to znowu był banan na twarzy, tak? Że o, okej, okay, dobra, to tu była ona, tu był on, tu to, nie? A, no dobra. A uważasz, że, znaczy wiem, że ci się to podoba, mi też się to podoba, ale jest to trochę dyskusyjne, że jednak ten film przedstawia złego człowieka w dobrym świetle. My tak mu kibicujemy przez te pierwsze 30 minut i współczujemy i, i tak dalej, że no a, a z kolei tak nie lubimy tych, którzy tutaj trafiają do pułapki, że tak chyba jeszcze w pile nie było, żeby ten złol był aż tak dobrym człowiekiem. Znaczy nie, ja, ja tak miałem trochę w części szóstej, która jest jedną też z moich ulubionych. W szóstce była, było Towarzystwo Bezpieczne. No bo tam prawda? była ta korporacja, nie? Ci, te szczury tak. chyba w szóstce. No. I tam też była kwestia wyzyskiwania chorych ludzi, nie? która powraca tutaj. No bo ta nasza główna pani doktor, Cecilia Pedersson, to jest taki trochę meiza, Taka osoba, która właśnie no, żeruje na chorych ludziach, którzy są łatwowierni, szukają tego ratunku za wszelką cenę i są gotowi po prostu ostatni grosz oddać, żeby uratować własne życie i no, to, to jest taka podłość, której, no, w, która w mojej gdzieś skali etyki i moralności jest na samym dnie. W sensie to jest no, jedno z takich najgorszych zbrodni dla mnie. To jest taka, taki poziom bezczelności, który ja totalnie nie toleruję. I e, tak, ja naprawdę szczerze nienawidziłem e, tej postaci. I, i ty, tych innych trochę mniej, chociaż też, ja no to bo to rozumiem. Mi wszystko jest zespół. Ja rozumiem, ale, właśnie, ale czy właśnie to nie jest trochę złe, że tak zła postać, jak bo Jinxo jest złą postacią. No to jest negatywna postać. A tu, że ona jest w centralnym punkcie pierwszy raz jest chyba No dobra, ale oglądasz życzenie tak śmierci i Charles Bronson ja wiem, zabija ja wiem, Ale gangsterów. to nadal cały czas wiem. Oglądamy Dextera, oglądamy Synów Anarchii, wiem, to jest normalne, e, ale, ale z drugiej strony ja jestem za, bo ja pamiętam, jak oglądałem dałem piły na bieżąco, jak one mhm. wychodziły, to już tak czułem, że już zbliżamy się do granicy absurdu, że za chwilę, wiesz, będzie e, Hubercie Spandowski, śpisz za długo, marnujesz życie, ja cię nauczę i rozedrę ci flaki, jak czegoś nie zrobisz, albo nie wiem, e, palisz trzy papierosy dziennie, marnujesz życie, nie? Już myślałem, że naprawdę dojdziemy do, niedługo do takiej granicy. Szymonie. Nie napisałeś doktoratu, mogłeś zbawić świat, ale wolałeś nagrywać podcasty. Od kilku lat <grym> mieszasz z numeracją nawiedzonego podcastu. Masz <grym> trzy minuty, żeby policzyć ilość nienagranych odcinków. <grym> no, no a tutaj jednak nie ma takiej głupoty. Tutaj to są potężne rzeczy, potężne zbrodnie, które należy ukarać faktycznie. No właśnie, ale moim zdaniem Jigsaw wcale nie jest stawiany, znaczy on jest tym samotnym sędzią, jasne. Ale to nie jest tak, że ten film go pokazuje jako całkowicie pozytywną osobę, tylko cały czas jako tego wariata ze swoim kodeksem, którego się trzyma. To właśnie trochę jak Dexter, nie? To nie jest tak, że Dexter jest dobrą postacią, tylko Dexter ma swój kodeks, nie pamiętam, jak to się nazywało teraz w serialu, uciekło mi, ale on się trzyma tych swoich zasad i tutaj też mamy coś takiego, że na przykład, nie wiem, Amanda ma pewne wątpliwości w którymś momencie i Jigsaw jej mówi, daje taką krótką mowę motywacyjną i można by wtedy powiedzieć, no dobra, no może Amanda, bo Amanda ma empatię większą tutaj akurat od niego i to też to jest uzasadnione fabularnie, co też mi się strasznie podoba, że tutaj prawie nie ma... To jest bardzo rzeczy, dobre. W ogóle nie ma żadnych przypadkowych chyba w Ja tym nie pamiętam filmie. jak ona się rozwijała w tych pierwszych częściach Piły, w zasadzie no, ona w kolejnych jeszcze też była. No W pewnym momencie pewnie się pogubiła w tych morderstwach i tak dalej. E, tak zakładam, że tak to było, ale tutaj jest jeszcze na tym początku drogi, gdzie dopiero co wyszła z nałogu nie tak dawno, e, przeszła tą próbę i teraz pomaga i, i te jej rozterki e, w przypadku jednej z ofiar są bardzo dobre, mm -hmm. bardzo fajne. E, no właśnie, więc moim zdaniem to nie jest tak, że ten film... E, oceniając go, wiesz, abstrahując od tego, że jestem fanem Piły, moim zdaniem on nie wybiela Jigsaw'a mimo wszystko. Wiadomo, że ja mu kibicuję e, i ja to w ogóle, nie? Jako, ja mam ma mojego wewnętrznego małego Jigsaw'a, czy Charlesa Bronsona i e, e, e, ja mam strasznego agresora, gdy widzę właśnie takie ostentacyjne hamstwo, bezczelność e, i takie no, no, zbrodnie, czy występki no, dokonywane w białych rękawiczkach i z uśmiechem na twarzy, no to po prostu we mnie się gotuje, jasne. Ale dystansując się od tego, Jigsaw nie jest kryształowy w tym filmie. I y, on ma swoje zasady i w ich kontekście rzeczywiście się, tego się trzyma, ale poza tym, no, no nie no, widać, że to jest psychone, No mówmy się. No dobra, co chcesz jeszcze bez spoilerową? Chciałem powiedzieć, a propos problemów, co też może rozwiniemy. Ja, ja mam jedyny problem, jeżeli chodzi o tempo, to to, że ono spada tak gdzieś w tej drugiej ćwiartce, między drugą a trzecią ćwiartką. Jest taki moment, gdy już toczy się gra i przez chwilę jak gdyby nic się nie dzieje. Jigsaw tam właśnie prowadzi rozmowę z Amandą, dają się na pogawędkę i ja totalnie nie ogarnąłem w tym momencie, co się dzieje. Aż się wybiłem z, z tej mojej immersji, co y, właśnie y, stało się problematyczne w tym momencie, ale to ma sens, bo potem y, no, znajduje uzasadnienie w finale. Tak? Y, film nagle gubi tempo, bo bohaterowie no, mieli konkretny powód, żeby tak się, a nie inaczej zachować. Y, więc znowu, tak, pojawił się jakiś problem, ale po sensie rozumiem, z czego on wynika. Chcesz tu coś powiedzieć? Czy... Ja chyba nie rozumiem, o co ci chodzi, póki mi spoilerowo tego to nie wytłumaczysz. To wytłumaczę potem. E, kolejna rzecz, no to sama e, brutalność i w sumie to, co się z tym wiąże, to trochę montaż nie i w ogóle warstwa wizualna. E, jak oceniasz właśnie to? Czy, czy ta piła jest brutalna? Mm. W sensie, czy mi się podoba, czy tylko czy brutalna. Czy podobają mi i drugie. się pułapki bez spoilerowo. Jest brutalna. Jest brutalna, ale no piły od pewnego momentu e, szły coraz bardziej, przekraczały te granice. Mm, I tutaj jest brutalnie. I ja kręciłem momentami, e, odwracałem, wyginałem się na kilku scenach, bo, bo mnie to mm. bardzo bolało. Aczkolwiek no, piły od pewnego momentu przekraczając te granice stały się dla mnie też troszeczkę, ja wiem, że to jest głupiutkie, ja wiem, że to, jest, że to wszystko jest no, medycznie pewnie bardzo dyskusyjne, ale chodzi o to, że od momentu, gdy ludzie zaczynają sobie robić z dosyć dużą łatwością bardzo, bardzo złe rzeczy, to ja się wyginam, mnie to wykręca, ale to nie działa tak jak działała pierwsza piła. Jak w pierwszej mhm. pile doktor odcina sobie nogę, to jest jedna brutalna rzecz i i to jest wow, i to jest coś, co budziło dyskusję. a ja pamiętam, jak, jak, jak, jak było gorąco na farach, czy człowiek może coś takiego zrobić, czy no, nawet nie z punktu widzenia medycznego, ale czy sam jest zdolny do piłowania dalej, czując ten ból i tak dalej, i tak dalej. No później to zaczęło tak mocno, ta struna zaczęła być naciągana, że już te dyskusje nie miały sensu i w tym filmie no, no jest to pociągnięte daleko. No wydaje mi się, że jeżeli wtedy dyskutowaliśmy, czy człowiek może sobie odciąć stopę, to w tym filmie ludzie sobie robią takie rzeczy i tak naprawdę nie, nie, nie trzeba dużo czasu, żeby ich do tego przekonać. Eee, znaczy nie mają też nie wyjścia, dużo, nie? Bo, bo dostają niewiele nie czasu. Dużo. Tu są mm -hmm. chyba trzy pułapki, jeśli dobrze pamiętam. W sensie to nie są pułapki. No dobra, są. Trzy gry chyba, jeżeli dobrze pamiętam i potem finałowa, taka już bardziej rozbudowana. Eee, no to powiedzmy, że nie jedna Nie no, sześć z nich jest pułapek w całym filmie. Siedem w sumie. Jedna trailerowa, która jest siedem, tak naprawdę. Osiem jest pułapek. No nieważne, no nie co ja się dzieje, ale w sumie jest liczyłem. osiem. Ja... Aha, dobra, bo jest jeszcze facet, dobra, dobra, wcześniejsza, mhm. ale mówię o tej grze, tej konkretnej, tej, gdzie znajdujemy tak. się już w tam mie w miejscu. No to jest e, e, pierwsza, która jest e, mocna, no mnie tam wyginało, jest przegięta. Druga, w które, na której mnie tak nie wyginało, bo ona jest tak, już tak bardzo głupia jak dla mnie, że mnie nie wyginało, aczkolwiek okej, okay, spoko, fajna. Natomiast ta trzecia jest dla mnie naturalna. To jest akurat rzecz, którą mhm. jeszcze jestem w stanie zrozumieć, mhm. że można sobie zrobić. Mhm. Dobrze, to po kolei. Ten film właśnie jest brutalny. Cały czas mamy ten dynamiczny i chaotyczny montaż. Ja się śmiałem, pisałem do was na czacie, że Jerry się wkurzył już na pierwszej scenie, bo gdy mamy podejście do tomografii Kramera, to już na początku są takie szybkie cięcia. I ja to lubię w tej, w tej serii. Mi to nie przeszkadza, Jerry trochę narzekał, bo on robił teraz. Ja nawet nie, nie, nie zwracam tyle. uwagi, bo jestem przyzwyczajony. W ogóle mm -hmm. jak pisałeś o tym dzisiaj, to ja nie wiedziałem, o czym piszesz. No ale tak jest. I w tych scenach pułapek to trochę maskuje efekty te, te, tych, tych pułapek, tak, tę przemoc, która tam zachodzi, ale nadal sporo widzimy, a resztę sobie dopowiadamy. I e, tutaj problem mój, znaczy nie problem, tylko to, dlaczego to mnie aż tak mocno boli w trakcie seansu. Ja mam tam wyobraźnię, czucia, ja strasznie to przeżywam, w sensie ja się wiję w fotelu, jak nie wiem co, a tutaj to działało jeszcze mocniej, bo e, Czasami w piłach te obrażenia to był moment, nie? że ktoś tam miał jakiś czas, typu właśnie ta odwrócona pułapka na niedźwiedzia. I jak nie zdąży, no to ciachnie, coś tam go zmiażdży, utnie mu coś, etc. I to, to jest moment. A tutaj właśnie mamy... Sporo pułapek, które wymagają takiego stopniowego zadawania sobie bólu, albo w ogóle nawet nie stopniowego, a trwającego tam przez minutę, dwie, e, półtorej, nieważne. E, I my to widzimy i to trwa tutaj w trakcie tego sensu. I ja strasznie walczyłem ze sobą by nie odwracać wzroku. Czasami właśnie totalnie nie kontrolowałem tego, że odwracałem głowę, ale jednocześnie starałem się patrzeć na ekran, żeby niczego nie stracić. Nie? No bo Właśnie mówię, będzie podcast i to. Nie może być tak, że sobie zamykam oczka, ale strasznie się kręciłem w fotelu i jezu, normalnie jakby mnie mrówki oblazły. Nikomu nie przeszkadzałem, bo na sali było tylko kilka osób i w różnych miejscach sali, więc pewnie nawet nikt nie zauważył tego. Miałem cały rząd dla siebie, ale no masakrycznie to nam nie działało. Nie jestem przyzwyczajony do tego typu rzeczy. Zresztą może nie tyle, nie jestem przyzwyczajony, co się odzwyczaiłem, nie? bo jednak dawno takiego sensu nie miałem. Te pułapki, które widzimy, ja je doceniam, bo są kreatywne po pierwsze, po drugie są związane z przewinieniami, są związane z tym, kto siedzi w danej pułapce, kto bierze udział w danej grze. Typu, nie wiem, no, ktoś to kradnie, złodziej, e, musi, wiadomo, coś zrobić ze swoimi lepkimi rączkami. Ktoś, kto jest fałszywym anestezjologiem, nie dostaje znieczulenia i musi coś sobie zrobić. E, ktoś, e, kto ma się zajmować rzekomo badaniami laboratoryjnymi, ma pobrać od siebie samego próbkę do badania i tak dalej, nie zdradzając za wiele. Rzeczywiście one są trochę absurdalne. Ja się śmiałem sam do siebie pod nosem, gdy pojawiła się właśnie ta główna gra, że trudno się wylosowało. Trudne, trudne się wylosowało. <gry> Bo no naprawdę to, czego kramek wymaga od tych osób, no, no nie dałbym rady na pewno w takiej sytuacji i chyba, chyba, znaczy nie wiem, może w panice bym próbował, ale moja pierwsza myśl to jest właśnie poddać się, nie? To są naprawdę ekstremalne rzeczy, ale jednocześnie, wiesz, właśnie ta seria nas przyzwyczaiła do tego, że przeskakiwała trochę rekinę, jeżeli o to chodzi, nie? Podbijała poprzeczka tak wysoko, mm -hmm. że być może w drugą stronę to by też działało tak, że Gdyby tutaj te pułapki były zbyt lightowe, to my byśmy stwierdzali no, właśnie zbyt lightowe, nie, że przecież Jigsaw to robił tak, takie no rzeczy. Tak, no niestety, to musi już tak iść. To musi iść w tym kierunku, niestety. Znaczy mm -hmm. niestety, no ja się na tym doskonale bawię, ale... ale to, to fajnie brzmi, nie? Odwracamy no. wzrok, nie możemy patrzeć, ja się na tym doskonale bawię. No ale idziesz na to, myślisz o tym, jak myślisz o pile, to jakie będą pułapki, co wymyślą, nie? Mm -hmm. e no wiesz, to już nie mogłoby być tak jak w pierwszej części, że masz jedno odcięcie końcówki kończyny i czy on to zrobi, czy tego nie zrobi i mhm. wielki dylemat i w końcu to robi, ale czy zrobi to za późno. To już jest za mało niestety przy dziesiątej części. Tak. Jeszcze raz mi się przypomniało, jak rozmawiam o tych pułapkach, że tu jest jedna osoba, znaczy nieważne ile osób w sumie, ale jest jedna osoba, która przeżywa i tylko jest strasznie okaleczona i Jigsaw do niej podchodzi i mówi, you're gonna be okay. Wtedy pojawia się napis po polsku do wesela się zagoi. Ta, ta, ta. Nie wiem kto to tłumaczył, ale po prostu tutaj jestem przerażony, niewykręcony, po prostu nie, nie, siedzę pod jakimś dziwnym kątem i czytam to i sobie myślę, Jesus. Wydaje to... mi się, że jeszcze raz było coś śmiesznego w napisach, ale nie pamiętam. Także, e... Ale wydaje mi się, że dwa razy coś takiego zauważyłem. Tak, tak, ale to do wesela się zagoi. W sensie, no jeszcze widzisz tę okaleczoną osobę. I to, w sensie to by było, to, za przeproszeniem, to by byłby tak hamski diss, gdyby Kramer tak naprawdę powiedział, że, że naprawdę no, no nie, no, wyszedł z tego taki trochę komiczny tekst, taki troll hardkorowy. Dobra, no to kończąc już tę część, właśnie ta strona audiowizualna mi się podoba. Jedyne, co jest takie, no Głupie, ale typowe dla przemysłu filmowego amerykańskiego to to, że w Meksyku są te żółte filtry, że jak trafiamy do Meksyku, to nagle po no. prostu y, wszystko jest tak sztucznie żółte i ja, ja z jednej strony czaję, że w ogóle w pile często są te filtry, tak, zielone, niebieskie, inne, czerwone w sumie w szóstce chyba, takie bardziej rdzawy były już y, tam czerwone, rdzawe, brązowawy, bordowe, ale tutaj ten żółty Meksyk, no to jest taki no, no stereotypowy strasznie i też wiem, że na przykład Martę Płazę z Final Girls i z Rozmówionych to strasznie stregerowało, no przyznaję się, że to jest tanie i głupie, ale poza tym wizualnie strasznie mi się ten film podoba, muzycznie też jest okej. Okay. Mamy też w finale tę typową taką kamerę latającą, jakieś właśnie retrospekcje nagle z tego filmu i to znowu tak dla nas jest niepotrzebne, dla charakterowych fanów i dla osób, które to oglądają świadomie, no ale to jest wyznacznik całej serii, to zawsze się pojawia, więc spoko, że jest i sam finał już tak kończąc, e, dla mnie jest po prostu doskonały. On w, w, moim zdaniem wyjaśnia wszystko, co wcześniej mogło się wydawać dziwne, głupie, absurdalne i we mnie wywołał przeogromne emocje ja autentycznie tak jak szóstka mnie strasznie ruszała, tak teraz miałem to samo, albo nawet mocniej. Ja płakałem na tym filmie, po prostu autentycznie łzy mi leciały oczami, Jezu. bluźniłem w myślach, zaciskając pięści yy, i byłem kłębkiem po prostu emocji. I, I na koniec wyszedłem z takim wielkim wow I jest scena na napisach też, polecam zostać na niej. Mm -hmm. No to ja powiem tak tylko bezspoilerowo, że dla mnie finał, w, w zasadzie wszystko było dla mnie oczywiste. W sensie po pierwsze jest przekombinowany moim zdaniem i to tak bardzo, bardzo przekombinowany. Po drugie rzeczy, które miały być twistem, które padły wcześniej i dopiero potem się okazało, że one były istotne. Ja w momencie, gdy one padły, to od razu wiedziałem, że do tego zmierzamy. I dla mnie ten finał szedł jak po sznurku. Ale i, powinien iść prościej, powinien zakończyć się szybciej, i bo, w sensie powinien, bo ja to wiedział. No kurczę, no mnie on niczym nie zaskoczył, absolutnie. Dobre, to zaraz... Y e, nie rozumiem ostatniej gry, ale to już spoilerowo i nie rozumiem zupełnie ostatniej sceny, więc może, jeśli sobie pogadamy spoilerowo i mi to wyjaśnisz, to może zmienię zdanie. Ale na chwilę obecną jest OK, jest okej, okay, żeby nie było, że to jest zły finał. coś iść do kina? Tak, oczywiście. Ja też, absolutnie. Idźcie do kina, szturmem bierzcie kina i bawcie się dobrze. A my przechodzimy do strefy spoilerowej. UWAGA! SPOILER! Witam Cię ponownie. Witam Ciebie również. Dobra, to lećmy może chronologicznie. Mogę zacząć? Tak? Możesz zacząć. To słuchaj, jeżeli chodzi o wstęp, bo ty mówisz, że od razu przewidziałeś, że wszyscy są absolutnie powiązani. Ja totalnie, znaczy zakładałem, że no wiadomo, ekipa lekarzy, wszyscy, których poznajemy w Hacjendzie, do której przybywa Kramer, że oni są powiązani, ale już po pierwsze tak, ten facet z terapii, tej takiej psychoterapii, którym No go... musiał być, no pokazał bliznę, nie było no tak, innej opcji. On pokazał nie. bliznę, że jest po operacji i dał mu adres. To było tak po prostu oczywiste, że on tam jest jako wabik, że on wyszukuje ludzi, którzy mogą być tymi ofiarami, potem, im, potem niby przypadkiem na nich wpada, że jest zdrowy, a potem, oj, nie mogę ci powiedzieć, ale patrz na moją bliznę. No skoro miał bliznę, to znaczy, że on kłamał, i mnie cały film się zastanawiałem, czemu oni zaoszczędził. on dlaczego go miał bliznę, to kłamał. No bo, no Jezu, no, no bo to znaczy, że była operacja niby, i, która się udała, a my wiemy, że oni oszukują. Więc no to, tak, ale właśnie. Ale ktoś bo, musi bo, zwabiać tych ale ludzi Ale nie, bo do ty Meksyku. założyłeś, że oni zawsze i wszędzie oszukują, nie? A ja pomyślałem w tym momencie, że może oni rzeczywiście leczą i że jakieś takie lżejsze przypadki udaje im się jakoś zaleczyć, a potem y, przybywa Kramer, którego przypadek jest krytyczny i jemu zostały dosłownie ostatnie tam tygodnie życia. To, I ja, to i ja myślałem sobie film bardzo mocno, ale nie, absolutnie, to tak nie wygląda. I, i ja myślałem, że oni po prostu zatajają to przed nim, nie? że na zasadzie, no tu nic nie zrobimy, to zgagniemy kasę, a on umrze i trudno, tak? Będziemy mieli gdzieś tam dalej. I tak samo druga rzecz, na przykład no, taksówkarz go odbiera, nie? Ale ten taksówkarz w którymś momencie zostaje zatrzymany przez furgonetkę i grupa jakichś zamaskowanych gości Ale to przecież też było wiadome, że to musi być upozorowane. Oni nie mogą wziąć lewego taksówkarza, znaczy w sumie go wzięli, to był prawdziwy taksówkarz. Tylko, że jakoś wtajemniczony, bo ja zakładałem, że nie mogą wziąć taksówkarza, który nie jest wtajemniczony, bo prędzej, bo, bo jeżeli ktoś zacznie ich szukać, to zacznie od taksówki. I jeśli to będzie, to ja zakładałem, że do każdej operacji jest inny taksówkarz, ale w sumie aż tak, aż taka duża siatka ta nie była. A ja to, to, właśnie to myślałem, była. że wiesz, że ci ludzie mimo wszystko przy tym taksówkarzu pytają, czy, czy ty na pewno jesteś tym? Okej, okay, jak jesteś, no to po prostu i zabiegają jego rzeczy, ukrywają swoje twarze, żeby taksówkarz tego nie nikomu nie wydał, tak? I taksówkarz dostaje hajs i sobie odjeżdża, a oni jadą dalej. Ja byłem przekonany, że taksówkarz jest niewinny, że to jest po prostu randomowy człowiek wynajęty, żeby odebrać Johna Kramera tam z lotniska. No to jesteś bardzo łatwowierny, bo ja byłem od samego początku przekonany, że musi być siatka połączeń, to nie może być przypadek. Ty nie Wszystko masz w ogóle zaufania do ludzi, człowieku. Działać. Ale no to tak działało przecież. No musi być człowiek, który łapie ich na terapii, potem robi to, potem, no każdy musi być wtajemniczony i ja przez cały film sobie myślałem, czemu Kramer oszczędził tego czarnoskórego gościa, który go wyciągnął ze Stanów. Przecież oczywiste, że on tam jest. Na szczęście to załatali na koniec. Tak, w scenie na napisach widzimy, że razem y z Hoffmanem zakładają mu pułapkę i to w tej łazience z pierwszej części filmu, co jest też świetnym takim miurnięciem oka do widza. Jak zobaczyłem tę łazienkę, wiem, że to jest głupie, nie? ale ja od razu banan na twarzy. Mówię, o, no, znamy, znamy, kochani, znamy. Ja tylko raz w ciemno jedną rzecz założyłem. Jak się okazało trafiłem, ale wcale nie musiałem mieć racji. Pacjent, który właśnie wychodzi z operacji, ja od razu założyłem, że to też jest osoba, która ma powiedzieć Kramerowi, tak, jest wszystko super jest, wszystko działa, wszystko działa i potem, gdy on się pojawia, no to ja cały czas, wiesz, wiedziałem, że on jest zły, ale tak naprawdę tutaj to było moje założenie w ciemno, bo film nam tego absolutnie nie mówi i ja sobie pomyślałem zupełnie co innego, niż oni zrobili, bo przecież oni machają listą pacjentów przed oczami m, tej całej doktora y, Cecilii. Mhm. E, no to ja założyłem, że jego po prostu nie ma na tej liście i oni dlatego wiedzą, że on jest zły i chcą z nim jakąś dziwną grę poprowadzić. Oni to ostatecznie inaczej wytłumaczyli, że ten taksówkarz go wydał, nie? No, ale na liście też go musiało nie być, więc Ale sumie... ja znowu, ja... ja znaczy, okej, okay, to jest akurat logiczne, nie? W sensie tutaj to ja się przyznaję, że trochę nie ogarnąłem, no bo y, ona go, y, prowadzi, tam Kramera, no i co, prowadzi go zaraz operacji poprzedniej? Ledwo co facetowi opatunek, a ona tam wprowadza gościa z zewnątrz, a nawet, wiesz, pod takim kątem y, na zasadzie jakiegoś bezpieczeństwa, y, jakichś takich zasad związanych y, z czystością, nie? Y, sanitarnych. Y, no to nie ma sensu za bardzo, ale... Przez te wszystkie emocje jakoś ja to wyparłem z głowy i gdy on potem pojawia się na miejscu gry, to ja założyłem, że może to rzeczywiście jest pacjent i że oni mu pozwolą, to, to znowu, ja wpadłem w moją pułapkę, bo ja sobie pomyślałem, że może oni mu pozwolą obserwować grę i jeżeli na koniec przyzna im rację, to że na przykład będzie z nim sequel. Nie? Że to będzie nowy współpracownik Jigsawa. Przez chwilę tak myślałem, masz rację. Przez sekundę tak myślałem, że, że może ja się mylę, i może faktycznie on zrozumie i to będzie następny współprac. No, miałem takie myśli chwilę. Masz rację, ale jednak to była tylko chwila, a ja. Też, Przepraszam, tak to, to tutaj jeszcze jedno zdanie i to, to by dobra. było bardzo wygodne, bo to też jest pacjent terminalny. Nie? To jest facet, który by zginął za jakiś czas, więc można by go gdzieś wetknąć w fabułę nawet i kolejnych filmów i potem po prostu mógłby odejść, nie? w sensie umrzeć na swoją chorobę mhm. i w sensie to by się dało, myślę, jakoś scenariuszami ładnie załatać. To, że on to tam by był. było bardziej oczywiste. Moje założenie było w ciemno. Ale nie zgadzało się z faktami i w tym przypadku niepotrzebnie się go trzymałem, bo to, co mówisz, było bardziej oczywiste. Że spotkali faceta krótko po operacji, niekoniecznie ona się odbyła przed chwilą, może dwa dni temu, a był tylko na jakimś no, przeglądzie. On jeszcze nie wie, że, mm, że go oszukali. Więc zachwala. Jestem zdrowy, jest wszystko okej, okay, tak mi powiedzieli, nie? Mhm. Potem wpada do tego magazynu i oni wiedzą, że on został oszukany, bo widzieli listę i jego na tej liście nie ma, więc można było faktycznie zakładać, że to jest oszukany facet, nie? Mhm. Eee, I to mógł być, być współpracownik. Także to moje założenie było takie trochę na wyrost. No ale się go trzymałem, nie? Mhm. No i właśnie wtedy, jak, jak oglądałem ten finał, nie wiem, czy o tym ma mówić, czy za chwilę. To jeszcze po drodze. Eee, tak no to już wiemy dlaczego się różnimy w ocenie tego początku, bo ja totalnie się złapałem na haczyki różne. Druga rzecz tam właśnie po pierwszej grze i właśnie mówimy, że trudne się wylosowało, bo jeżeli nie widzieliście i po prostu nas słuchacie, bo to nie są filmy dla was, to może wyjaśnimy, że tutaj w grach bohaterowie nie tylko mają sobie zrobić krzywdę typu uciąć nogę, ale jeszcze odestać szpik z tej nogi i to konkretną jego ilość, żeby tam wiecie waga. I jeszcze on musi zadziałać w maszynie, zazwyczaj to jest ten moment, który nie zadziała, bo nie mają trzy minuty. I w zasadzie wszyscy robią to, ale czas im się kończy, bo, bo miło się myśleli, czy, tak. czy zrobić, czy nie. E, czy tam e, kolejny ma sobie fragment mózgu wygrzebać i wrzucić do cieczy, i jak Ta ten mózg się rozpuści, pułapka. to, e, jest to jest wtedy przegnięta. prąd przepłynie. Znaczy może nie przegięta, bo sam nie wiem co jest gorsze, czy odciąć sobie nogę, czy wyciąć kawałek czaszki, jednej i drugiej rzeczy bym nie zrobił, ale odcinanie nogi działało na mnie, a jak patrzałem na piłowanie głowy, to to na mnie nie działało. Nie, to ja, ja po prostu na podłodze miałem, byłem jeszcze. My mamy w Multikinie za rzędem Super VIP strasznie dużo miejsca. I ja po prostu cały tam jestem w stanie się schować, nie? W sensie między siedzeniami tam. Można się rozłożyć z nogami wyciągniętymi jeszcze mieć miejsce na plecak. I dopiero potem dalej są siedzenia, więc ja prawie już byłem na podłodze w tej scenie. Mnie strasznie <laughs> głowa bolała. Więc tak jak ty powiedziałeś właśnie w tej pierwszej części, że ciebie to nie ruszało z się jest ty jezu socjopata. <laughs> no ale nie nie ruszało, bo to było dla mnie już zbyt abstrakcyjne, zbyt absurdalne. Odcinanie sobie nogi to jest machanie rękoma, bo to taką Ała. linkową piłą. Góra Góra dół. No Jest to coś, czego człowiek y, wydaje mi się, że no ja bym nie był w stanie sobie zrobić, ale myślę, że prędzej niż wziąć wiesz, piłkę i zzzz, wiercić sobie w głowie, jeszcze potem tę klapkę podnieść, a potem wziąć sobie pensetę i wydobywać sobie mózg. No To już było dla mnie takie no, za daleko. A czy nie mam pojęcia, jak boli wydobywanie mózgu, ale no, też ja wiem. bym chyba sobie prędzej przeciął czaszkę. W mózgu nie wiem, czy bym grzebał. Pewnie bym nie dał rady, ale prędzej myślę, żebym sobie naciął głowę, niż odciął no, nogę w udzie. szansa, że jest to mniej bolesne. Nie no. wiem, jak tam to... No nie wiem. Choćby bo przez tamto, to, że jest właśnie mniej ciała do z okaleczenia, a tutaj musisz przez cało po prostu udo się przeciąć. No nie, ja, nie ma opcji. Ale absolutnie od tego, bo ja już nie mogę. Ja już, ja już teraz się zwijam przed dyktafonem, więc zmiejmy proszę temat. Ale o, poczekaj, to jak już jesteśmy to... przy tym, to kontynuujmy. A pułapka z rozgniataniem sobie dłoni z Stopy. tak jak powiedziałem, ta jest dla mnie naturalna. Wydaje mi się, że człowiek byłby w stanie to zrobić. Walić się młotem w dłoń, żeby ona się połamała. Ale może dlatego, że na mnie mniej działają obrażenia uderzeniowe niż cięte. Tylko, że tutaj jest jedna rzecz głupia, ale to nie jest głupia w filmie, tylko głupia bohaterka, ale no ona jest na, na bez dragów, a jest narkomanką, bo główna złolka jej radzi, gdy ona chce sobie zacząć ona, od dłoni. Może powiedzmy, że ona no, wisi, wisi nad dłoni, jeden łańcuch jest pod sufitem i ma go przypiętego do I po przekątnej, do lewa ręka i prawa noga. Tak, a drugi jest, jest na ziemi i jest przypięty do nogi, a przed nią jest lampa, no to jakiś sprzęt medyczny, który się nagrzewa, i on ją parzy. I ma młotkiem zbić sobie staw, rozgnieść jakoś palce, kostkę, tak u nogi i no palce ma się uwolnić. U dłoni, w taki sposób żeby... młotem uwolnić. I ona chce zacząć od dłoni, a ta pani jej radzi, ta zła pani zacznie od stopy. To jest najgłupszym, co mogła zrobić, a robi, no ale ja to rozumiem, bo gdyby sobie najpierw zaczęła od dłoni, to spadłaby na ziemię, bo działa to tak, że jak ona już uwolniła stopę, no to zmieniła położenie, ale ta lampa również zmienia położenie i dalej ją grzeje. No gdyby spadła na ziemię po uwolnieniu stopy, to mogłaby biegać sobie w kółko i ta lampa by jej w życiu nie dogoniła, szczególnie, że podejrzewam, że Kramer nie przewidział dwóch ruchów, ale może przewidział, no na ziemi byłaby bezpieczna, mogłaby na nawet tej stopy sobie nie, nie, nie łamać, tylko uciekać przed lampą. Mm -hmm. Znaczy uciekać przed lampą, w sensie właśnie ja się zastanawiam jaki, yy, co, co no, tutaj miało długi. być. Nie? W sensie Chyba, że jak... wtedy łańcuch by się przyciągnął i unieruchomił ją a lampa by zjechała w to miejsce. No. A w sumie to jest bo tak bo ten łańcuch jest przypięty do jakiegoś no, koła zębatego, nie? że może no, no, ją no. ściągnąć po prostu więc to pewnie był plan Kramera, to ma sens jednak, okej. Okay. No dobra, bo... wtedy lampa by miała jedno miejsce na podłodze do którego ma zjechać, ma to sens. Mhm. E, ale dobra między pierwszą a drugą pułapką Amanda i John wychodzą. I w ogóle udają się gdzieś tam dalej, ucinają sobie pogawędkę. Ja tak sobie myślę, co się dzieje w tym momencie, nie? W sensie tam ci tam siedzą, tam jest ten wózek na środku i próbują, w sensie między bohaterami jest taki no wózek do przewożenia tam medycznych rzeczy, ewentualnie może posiłków w szpitalu czy coś, na kółkach z takimi dwoma blatami. I na tym wózku są rzeczy osobiste doktor Cecily. I e, oni sobie poszli, a ekipa próbuje e, przyciągnąć ten wózek I ja byłem przekonany, że oni rzeczywiście będą jakąś tam, nie wiem, wiązać bluzę, koszulki, spodnie zdejmą czy coś, a oni to znaczy <grym> babka gościna no. ciało ofiary z pierwszej pułapki, wyciąga jelita i podaje je, bo to oni są ułożeni na podróż w kółeczku, takim trójkącie. No. Nie? I rzuca do tej drugiej osoby, ta druga do trzeciej, ta trzecia znowu do pierwszej i robią właśnie dookoła tego wózka w ten sposób. No nie pętlen, ale w sensie, że te jelita potem pozwalają Cecilii przyciągnąć ten wózek do siebie. Jezus Maria, no w ogóle co za pomysł. I znowu to nam pokazuje Cecilię w takim strasznie negatywnym świetle, ale ja się zastanawiałem, czemu tempo nagle umagło, nie? Czemu ci są zostawieni sami sobie totalnie? Tam ci sobie gdzieś poszli i jasne, te rozmowy są spoko, że tam Amanda ma trochę wątpliwości, no bo ona dopiero wchodzi w te gierki Jigsaw'a tak na poważnie, ale, no ale nadal, tak? what the fuck? A potem się okazuje, że oni właśnie chcieli, żeby oni dostali ten wózek, żeby ona zadzwoniła po e, Petersa? Po swojego bo, chłopaka, no. E, tak, i e, że to miałoby, miało zwabić tego faceta. Mhm. Parkera, e, Sirsa. No, ja nie wyczułem, żeby tempo padło, ale masz rację. Też się zastanawiałem, czemu oni siedzą, nie patrzą i to tak zostawili. Nie? No. no, ale potem to ale wszystko Ale właśnie, zostało... gdy się potem okazuje, mhm. nie? Że, że oni właśnie celowo chcieli, żeby ona wzięła ten telefon i tak naprawdę, że Amanda była w pobliżu, żeby ją potem unieruchomić tą obrożą podłączoną do prądu, gdy ona zacznie już tę rozmowę, to to też było super, nie? Że potem się okazuje, że to nie tak, że ona przypadkiem wtedy weszła, tylko, że oni mieli na nich cały czas podgląd, że oni czekali, aż ona właśnie weźmie telefon, dzwoni, ale po prostu przerwą jej szybko, żeby, no żeby pokazać, że niby kontrolują sytuację i żeby dać jej, rzeczy, że, że oni kontrolują sytuację, a ona wie, że ona już wezwała swojego chłopaka i ona się poczuje pewniej, nie? więc to wszystko jest przemyślane. A jeszcze jak tutaj przy tym jesteśmy, to jeszcze ja o jednej rzeczy powiem, nie wiem, czy to jest liniowo, czy chaos, ale nieważne podoba mi się, że jednak czasami też przypadki są, bo nie, w sumie to mogłem w bezspoilerowej powiedzieć, bo tutaj jest trochę inaczej na samym początku. Jinxo niby puszcza taśmę, ale też się pokazuje i też czasami mówi, czasami stoi milczący, czasami mówi. I tutaj na przykład przy pierwszej pułapce nie ma taśmy, przy tej pierwszej już, e, mówię pierwszej w tej e, całej grze. On mhm. schodzi i tłumaczy zasady i wychodzi, gdzie oni wszyscy do niego krzyczą. Tak nigdy nie było, nie? Żeby mhm. oni przechodzili obok i i, i sobie wychodzili stamtąd. Ale czy to ofiary były pozostawione sens? same sobie. Ale, też, ale podoba mi się, że też są te elementy, że wjeżdża ta lalka na wózku, że też Bili. są dyktafony. I fajne jest, że pierwszy dyktafon, gdy ona pociąga, uruchamia czas. Mhm. Drugi w zasadzie też facet uruchamia czas, a y, chyba narkomanka odrzuca ten dyktafon, nie? ona nie będzie tego robić mhm. i Jinxow wtedy podchodzi do mikrofonu i naprawia to, zaczyna mówić przez mikrofon. Nie? Mhm. Tego chyba jeszcze nie było, żeby ktoś powiedział, nie, ja nie gram, ja tego nie będę słuchał. No nie było, ale e, dlatego też, że zazwyczaj nie za bardzo mają opcję, nie? bo zazwyczaj są uwięzieni tak totalnie w czterech ścianach, albo w ogóle są przykuci do czegoś i mają tylko ten dyktafon obok. nie? Często nie mają tego wyboru, ale to też ma właśnie dużo sensu, bo to jest między pierwszym a drugim filmem, więc po pierwsze on się uczy na tych błędach z tej części powiedzmy w późniejszych filmach, chronologicznie według czasu w świecie przedstawionym. A druga rzecz, to jest gra, która jednak jest organizowana trochę na dziko, nie? W innym kraju na Na szybko. dziko, ale jednak dużo rzeczy jest, to znaczy w ogóle to się nabijali chłopacy z przy kremówce o film, kurde, przy film, kurde, no wiemy z jakiego podcastu, że... No nie, nie zastanawiamy się, w jaki sposób Amanda samolotem przewiozła te wszystkie machiny tam i je zainstalowali w, w, w ciągu półdnia w magazynie. Ale jak magazynie? to? my wiemy, no skoro Kramer w pięć minut naprawił zepsuty rower, no to on po prostu przez tydzień tam siedział i montował. no no, no ale, ale też, wiesz, dużo rzeczy y, przewidział na tej zasadzie, że pierwsza osoba łapiąc za dyktafon włącza stopę Druga osoba już nie chce złapać, więc jest y, plan B. Jeśli nie złapiesz, to ja się będę tam czymś podgrzewał, nie? Mhm. Te, te, te, ta, ta pułapka, się, na, nie pamiętam, czy ona się nagrzewa, czy co tam się dzieje, ale w jakiś sposób zmusza go tego, do tego, żeby jednak sięgnął i uruchomił. Zadaje ból po prostu. No. No. Mhm. Ale wiesz, pierwsza może też miała coś takiego. E, jakiś tam prąd po prostu podpięty, Niekoniecznie, nie? wtedy jeszcze nie wiedzieli. Zresztą oni wszyscy mają chyba prąd w obrożach, bo przecież raz poraziła prądem mhm. mm, Cecilię. No właśnie, więc ja myślę, że część rzeczy Kramer przewidział, a reszta no to trochę improwizuje, no bo to nie jest typowa pułapka, jednak tutaj to wszystko się rozgrywa trochę inaczej i jakby też ci ludzie go znają, więc on się nie boi im pokazać, no bo w pewnym sensie też i, i i tak pewnie oni by się mogli domyślić, nie? To nie jest tak jak w tych innych filmach, że to jednak jest trochę taka gra... No, ale no tu jest osobista, nie? Tak, jest... niekoniecznie. Czasami jest osobista, czasami nie, ale tu jest bardzo osobista, ale z drugiej strony to jest trudniejsze, bo co innego kierować taką grą z, z ciemnego pokoju, nie będąc widocznym, z daleka, a jak co innego z między chodzić, I gdzie przez oni... dziurkę w ścianie no. się podgląda, nie? Gdzie no. oni krzyczą i proszą i, i przepraszają, nie? No... Ale jak jesteśmy już przy pułapkach, to ci nie pozwolę odejść dalej. Podobało ci się, że pierwsza pułapka była tylko wyobrażeniem i wizją? Yy, a tak, bo właśnie to mi się podobało bardzo. Bo się okazuje, że Kramer patrząc na złodzieja od razu po prostu wymyślił pułapkę, w której go każe właśnie w ten sposób, że mu albo sobie facet wyłamie palce, albo yy, wykwie mu oczy. Ja myślałem, że mu te oczy kwasem zaleje czy coś, bo takie węże, e, takie rurki, węże są podpięte do gałek ocznych, co to, to w ogóle wygląda mhm. upiornie. Jezu, to jest pułapka, to która była, to wygląda pułapka, strasznie. była była trochę zdradzana. No, ona jest na plakacie, ona była chyba w trailerze. No tak, ale tu ją widzisz w pełnej mhm. e, klasie, klasie okazałości i, i ona jest okropna. W sensie ja nie mogłem na nią patrzeć jeszcze zanim zaczęła działać. Nie? To po prostu widzę. To, to, to, W sensie no to wygląda strasznie dziwnie. Nie, To wygląda jak jakaś no mutant, post -człowiek, nie? Z tymi wężami i to i te gałki oczne, które się poruszają. Nawet jak się tam krzywda nikomu nie działa, to ja miałem... No ja się wzdrygałem, nie? Czy Było to zaskakujące. Ja nie wiem, czy mi się to podobało. Chyba tak, bo przez to, że zaskoczyło. Ale wiesz, no Kramer widzi kolesia, której kradnie i wtedy nagle przechodzimy do pułapki i mówię okej, okay, dobra, to jest ten prawdziwy początek piły a się okazało, że nie. I, I mówię, o kurde, tak w pierwszej chwili mi się, w pierwszej chwili może na nie byłem, ale z drugiej strony to fajne, że sobie pograli z tymi oczekiwaniami ludzi, którzy już byli dziewięć razy na pile i czekali, kiedy to się zacznie od tej pierwszej pułapki. Nie? Tak, ale w ogóle to, że wiesz, że koleś po prostu, widząc ludzi dookoła robiących złe rzeczy, od razu sobie wyobraża pułapki. To też jest właśnie ten element, yy, no, który wskazuje na to, że Dziksał jest szugnięty, nie? W sensie, nie wiem, no ja, ja też widząc różne rzeczy, mogę sobie pomyśleć, nie? O ty taki i owaki, czy coś, no ale nie wyobrażam sobie od razu że gościowi, by sam gałki, oczne czy coś takiego, jakąś dziwną maszyną medyczną, nie? Więc to jest taki hardcore, nie? To pokazuje, że jednak... E, no John Kramer jest zwichrowany psychicznie, a do tego jest właśnie wizualnie efektywną, nie efektywną, tylko efektowną, atrakcyjną sceną i też taką właśnie trochę w stylu jedynki, nie, bo to jest taka odizolowana pułapka, tam też jest tak ciemno, chyba te zielone filtry też tutaj wchodzą i wygląda trochę jak na przykład no właśnie Reverse bear trap, nie, Amandy czy coś takiego. Więc to mi się też podobało. No i do tego właśnie fakt, że w, tej, w tym filmie wszyscy mają tę szansę. Wiadomo, że niektóre się trudne wylosowały, jak to już wcześniej powiedziałem, pułapki i no ciężko jest zdać, ale jednak no niby każdy ma szansę. Tak? To nie jest tak, że to jest złośliwe. Łamanie palców wydaje mi się najprostszą było. Szczególnie, że tylko pięć od jednej ręki. Bywało tak, że se zgniatali palce, w którejś części była ta mhm. pułapka, że trzeba było sobie zgnieść palce, ale z obu rąk nie? chyba. Albo przebić jakimś tam czymś przez dłonie. Mhm. Ale właśnie o tym też pomyślałem. Myślałem, że gościu, po prostu przesuń na piątkę szybko i przeżyjesz, nie? W sensie, bo po jednym palcu sobie łamać. Nie wiem, czy by zadziałało. No nie wiem, ja bym po prostu szarpnął w bok i jolo, i, i nie? niech się dzieje, wola nieba. Z nią się to zawsze złamał ci trzeba. piąty i byś Ała. musiał cofać pewnie to tak jest <laughs> No to i tak bym szybko przeskakiwał czy coś, a nie czekał po jednym palcu. No, ale nadal wydaje mi się, że łamanie palców. Nie wiem, nigdy nic sobie nie złamałem w życiu, nie wiem, jak to boli. Ała. Ała. Ale wydaje mi się, że mniej boli niż odcięcie sobie całej nogi bądź też No dobra, no bo koleś uk chciał ukraść zegarek i obrączkę i ewentualnie no, powietrzel, a nie wiem. żerował <grym> i pobierał 250 tysięcy dolarów od umierających ludzi, nie? To jest jednak inne przewinienie, więc No ja i ten szanuję. koleś chyba nawet jak przegrał, to by nie zginął, bo nie wiem, jakie mocne były te przystawki, co one mu tam wyssały z tej głowy, ale chyba tylko miały mu oczy wyssać. Hmm. No nie mam pojęcia, co się dzieje, jak ci oczy chyba z oczy wypadły. Tam nic no tak, innego a... mu z głowy nie wyssało, więc on chyba miał tylko wzrok stracić. I chyba nawet Kramer mówił, że... Nie, no, mnie się wydaje, zrobić... że właśnie albo stracisz ręce, albo życie. Tam było powiedziane, ale... ale no... Mi się wydaje, że wzrok, ale no raz tylko widzieliśmy. Dobra, mm -hmm. nieważne. Jako stały widz właśnie, gdy pojawił się Peters, właśnie oczekiwałem, że on że Kramer wystawia Petersa na próbę. Nie, No jasne. Tylko ja myślałem, tak jak już wcześniej powiedziałem, że to jest też oszukany pacjent i że być może to jest werbunek nowego człowieka w ekipie. I tutaj długo się okazuje, że nic się nie dzieje w gruncie rzeczy. Nie? Że ten pitek sam sobie siedzi, obserwuje, potem go uwalniają Potem właśnie on się uwalnia, zabiera broń i przez moment jest jak gdyby omnipotentny, w sensie ma tę broń i szantażuje ich mierze, do nich uwalnia Cecilię, potem unieruchamia Amandę i Johna, potem jeszcze pozwala Cecilii uwięzić dziecko w pułapce, aktywować ją. I właśnie ja tak sobie myślę, co się dzieje, nie? W sensie, no wiem, że są przeżyje, no bo kolejne filmy nam pokazują go jeszcze żywego. Ale e, totalnie nie ogarniałem nie? i e, ja sobie zadawałem też e, pytanie, dlaczego ta ostatnia pułapka wymaga obecności dwóch osób. I ja cały czas na tym etapie. No oni nie też załapałem. zadali sobie to pytanie tylko trochę późno. E, ja nie załapałem, że. E, bo to nie chodziło o Petersa. To nie chodziło o Petersa i e, Cecilię, tylko o to, żeby właśnie Peters uwolnił Cecilię i zamknął w tej pułapce Kramera i Amandę. Dlatego były tam dwa miejsca. Może tak. I po no prostu na pewno kramer tak. nie przewidział. No, no, dlatego dla mnie to jest zbyt przekombinowane. Zbyt dużo rzeczy zrobił, chociaż wiedział od początku, że on jest zły, zbyt dużo rzeczy mogło nie wyjść. E, no to jest mocno przekombinowane, umówmy się. Oni mogli do nich, nie wiem, mogli ich zatłuc młotem, mogli zrobić cokolwiek, mogli wcale tego nie robić. On bardzo duże rzeczy tu jednak przewidział, które się wydarzą. E, no jak no. to on, nie, w tych filmach, no bo to... No, ale wiesz co, no ja ci powiem, że ja... W momencie, gdy zaczyna się w ogóle ta gra i Kramer mówi, że mam twoje pieniądze, są na górze, to ja już sobie pomyślałem o, czyli to jest ostatnia próba pani doktor, na górze jest ostatnia pułapka. Czy ona pobiegnie po te pieniądze, czy nie? No i tak jest w tym filmie, nie? I ja to od, od tego momentu na to czekałem, na tę scenę. A ja znowu nie, ja to traktowałem jako wiesz, to ten werbunek sojusznika, na zasadzie hajsem się nie martw, hajs będziesz miał, nie? A teraz pokaż, czy chcesz być z nami, czy przeciwko nam. Gdy pojawia się ten pacjent, no to tak, ten, ten chłopak, doktor, pani doktor Cecili, to tak jak mówię, od początku w zasadzie prawie byłem pewien, że to jest, że oni z nim jakoś grają. I gdy jest scena, gdy chowają rewolwer czy pistolet do mm, szafki, no to ja już mówię, ok, pozbyli no jasne, się pocisków, tak. to jest zagranie, że on po ten rewolwer czy pistolet sięgnie. A, a ja myślę, że on nienabity. mu wybuchnie w dłoni ewentualnie. Czyli ja tak te, te, te, te, wiesz, te tropy, które oni rzucali, Ale właśnie, Bando, ja je od razu bo... odczytywałem tak, jak one ostatecznie faktycznie były. Dlatego No dlatego, tak, a ja myślałem, no... że na przykład w tym rewolwerze jest kula, która sama wybuchnie i że oni y, na przykład sprawdzą, czy on pozwoli Cecili przeżyć. Nie? Po pierwsze, czy będzie z nimi obserwował i czy zaakceptuje ich filozofię. A jak zaakceptuje ich działania, a jak zaakceptuję, to na przykład pomyślałem sobie, że może być próba, czy on to traktuje czysto osobiście, że nie daje szans i na przykład zastrzeli Cecil i wtedy ten pistolet mu wybuchnie w twarz, czy po prostu mu dłoń urwie, czy cokolwiek innego. I ja w tym kierunku szedłem totalnie, jeżeli chodzi o moje wyobrażenia w, tym, w trakcie seansu. No czyli mój problem, że za dużo trafiłem. I trafiłem no, na tej tak. zasadzie, że się tego nadal trzymałem cały czas. I ja się całkowicie zgadzam, że to jest totalnie przekombinowane, ale na płaszczyźnie emocjonalnej, gdy tam się okazuje, że właśnie jest chłopiec i, i chłopiec to jest właśnie jedyna, jedna ze spoko osób, on nie mówi po angielsku, ale właśnie tam hałasował w środku nocy w dniu przed operacją rzekomą, tą fejkową operacją. Kramer tam wstał, bo coś waliło <śmiech> na zewnątrz. okazuje się, że chłopiec próbował sobie szpy w rowerze naprostować i on tam z nim poszedł i i, I to znowu wiadomo, to jest totalnie niewiarygodne, tak w sensie jakby pomyśleć, czy to by się mogło zdarzyć w prawdziwym życiu. No nie, ale znowu, to jak są te puzelki układane w samym świecie przedstawionym, nie że oni tam idą do jakiegoś warsztatu, Kramer szybko w jakieś imadło wkłada to i się go pyta, jak jest tam ciągnąć, czy pchać nie po meksykańsku i chłopiec w końcu łapie, mówi, mówi mu to słowo po meksykańsku i on mu te, te szprychy tam czy tam ten ramę koła jakoś naprawia, i potem się okazuje, że ten chłopiec właśnie jakoś na ponocach nie śpi, tylko się włóczy po tym gospodarstwie, i on przychodzi i gra w piłkę. I tak jak właśnie w jednej z pierwszych scen i sobie wali tą piłką o ścianę tego budynku dawnej fabryki chemikaliów, w której miały być te operacje, a teraz są gry. I e, Cecil bierze tego chłopca i go zakuwa z Jigsawem w tej pułapce. Słuchaj, ja po prostu ja, ja właśnie wtedy, wiesz, zacząłem po prostu łzy mi ciekły z oczu. Byłem tak wściekły i, i tak w ogóle zły i załamany i smutny i wszystko. E, e, wulkan emocji. Po prostu ja wiem, że to jest może głupie, jak, nawet jak ktoś nie widział filmu, to pewnie w ogóle sobie teraz, no, idioci. Ale e, jak widzimy tego Carlosa Chłopca z sąsiedztwa w pułapce i to ta pułapka, gdzie oni są, mają ten waterboarding, tę torturę, nie? Że ci się polewa twarz strumieniem wody, nos i usta. I to Tylko, jest w że... zasadzie takiej huśtawki, takiej deski, że jak osoba jest na dole, to na nią leje się, a. Na drugą tak, nie, jest make your wtedy... choice i każdy ma po, taką dźwignię, że może drugą osobę zabić w ten sposób. W sensie, że masz wybrać, czy przepychasz tamtego, czy, czy, czy, czy na siebie to bierzesz. No i jak Kramer zasadzie. mówi do chłopca tym meksykańskim słowem, żeby nie, nie ciągnął tego, nie, czy coś. No, I potem rzeczywiście się... I ten chłopiec to pociągnął. Ja wiem, że to jest może i prosty tak, tak zabieg, ale to już szpila... Ja naprawdę ryczałem w tym momencie. nie, Ja, ja, ja po prostu emocjonalnie byłem wygrznięty jak ściera i, i, i myście sobie, co chcecie, ale totalnie mnie to po prostu ruszyło i, i, i wow. w sensie... Ja trochę inaczej znów na to patrzałem, bo mi się wydawało, że to jest przegięte pod kątem, że no ta osoba nie może być tak zła. Ona zarabiała, ona zarabiała na złych rzeczach, ale nagle ona się okazała psychicznie chorą psychopatką, która sobie stwierdza, a zabije sobie dziecko. Nie, nie wiedziałem, co się dzieje. No... no... Nie wiem, no tak mi się wydawało, że, że, że przegięliśmy pałę, że, że, że. Ale wiesz. Dlaczego e... ta osoba jest taka? E, znaczy jasne, ale wiesz, mamy w Polsce polityka, który też wyzyskiwał rodziców chorych dzieci, a w momencie, gdy sprawa się rypła, to zamiast schować się pod kamień, to zrobił sobie konferencję, na której facet wstaje z wózka i udaje, że ozdrowiał dzięki politykowi. nie? W sensie ja wiem, że. No, może to jest trochę inny poziom, ale dla mnie to jest ta sama bezczelność, nie? to jest ta sama po prostu totalne zero jakiejś pokory, refleksji czy coś, więc dla mnie właśnie Cecil to jest taki Mejza i, i, i, i okej, okay, to jest przegięte, ona jest totalną socjopatką, taką po prostu, no właśnie przy niej Mejza tak naprawdę jest powiedzmy wzorem snut niewieścich, ale ja to kupiłem w świecie przedstawionym, nie? No, no, w sensie sensie. Ja rozumiem. Bo, bo, bo jeszcze wiesz, dlaczego ja to kupiłem? Bo ona od początku wykazuje te socjopatyczne różne cechy, nie? W sensie, że jak ona te jelita wyciąga z tamtej, to ona to robi bez obrzydzenia zupełnie, nie? W sensie ona to robi mhm. tak czysto pragmatycznie, więc ja w niej widziałem taką osobę, bez emocji i a propos tego, że Jigsaw nie jest wybielany, no to wiesz, ja w tych scenach pułapek, no to mnie tam wykręcało. Amanda też się trochę krzywiła, czy odwracała wzrok, a Jigsaw cały czas z tą samą miną, nie? Tobin Bell ma tę taką minę właśnie tego umierającego trochę właśnie antypatycznego gościa, któremu już wszystko jedno I jak on właśnie na to wszystko patrzył z tą miną, tak bez mrugnięcia okiem, nie? No to, to, to też jest dla mnie właśnie mm. przerażające. No i gdyby. Cecilia też Patrzyła na to w zasadzie chyba. Ona nie krzyczała, nie nic. Ona tylko dyrygowała. Zrób to, zrób tamto, musisz to zrobić, jak chcesz. Tak, i tak bo Mateo dalej, tam nie? wymiotuje, Gabriela też się odwraca, ucieka, a, a tamta stoi i patrzy na ogół. No. Ale co w sumie jest fajne, nie? Że oni oboje trochę tak się mhm. zachowują w tym kontekście, że no. jak gdyby oboje byli pozbawieni pewnego no właśnie, empatii. Znaczy, całkowicie pozbawieni empatii chociaż nie całkowicie, ale właśnie to, co też jest super a propos i dlaczego też mnie to emocjonalnie ruszyło, bo i dlaczego ja zgłupiałem w tym finale, bo Jigsaw w którymś momencie panikuje. Jak się pojawia Carlos, no to on rzeczywiście nagle zaczyna trochę prosić o litość, nie? co jest dziwne. W sensie on jest mega pewny siebie wcześniej, znaczy może nie pewny siebie, ale jak gdyby nie okazuje strachu. Amanda trochę tak nie, jakby jeszcze nie, nie była pewna, no co też ma sens, bo ona od początku jak gdyby nie wierzy trochę w ten plan, yy, co jest fajne, nie, no bo jakby mi ktoś powiedział, że taki ma plan, też mi powiedział gościu, no ale w sensie jesteś moim mistrzem, tak? Odmieniłeś moje życie, wyciągnąłeś mnie z nałogu, ale, nie... Yy, ale, no. yy, ale właśnie to, to nie ma sensu, nie? Yy, no i to no jest i... sumie fajne, że coś się popsuło, nie? Że coś nie wyszło, bo jest to tak przekombinowane, że, że no, aż się prosi, żeby coś nie wyszło i nie wyszło. I to nie wyszło tak bardzo, nie? Że nagle pojawia się element z zewnątrz i to rozkłada w Jinxowi nie to, że plan, bo plan działa. Są dwie osoby w pułapce, ale nie te, co trzeba, nie? Tak, i gdy on tam mówi właśnie... E, też e, trochę ta, ta jego filozofia znowu wychodzi, nie? że przecież on jest niewinny. On nic nikomu nie zrobił, tak? to jeszcze dziecko. To też jest fajne, nie? że on. To, to nie jest tak, że. Że on, właśnie, że Jigsaw nie ma empatii tak samo jak Cecil. Cecil jest jednak osobą gorszą tutaj. Bo Cecil nie ma żadnych skrupułów, a Jigsaw jest też totalnym potworem socjopatą, ale z tym kodeksem, tak? No W sensie dobra, to brzmi nadal głupio, nie, ale no, kurczę, no to jednak jest game changer dla mnie. Mm -hmm. Natomiast. Teraz byś mi musiał jedną rzecz wyjaśnić, chyba, że jeszcze coś chcesz się tutaj rozwodzić. Chyba nie. I jeszcze też właśnie to sam fakt, że Jigsaw trafił na to, że to jest wszystko pis na wodę, spisek przez to, że chciał się odwdzięczyć tym ludziom. Nie, To też było takie, w sensie też mi się łezka w oku zakręciła. No, nie? Że no, on chciał... znaczy I tak by wpadł na to, nie, jakby zdjął bandaże. No, no to jest akurat w sumie znowu też głupie, nie? To się z Martą Płazą też śmialiśmy, że fajnie, że facet nie czuł, że mu jednak nie gościeli czaszki i mózgu, nie? A ja wtedy mówię, no on niewiele czuje w ogóle w tym filmie, nie? Właśnie biorąc pod uwagę jego reakcję na pułapki. Jest niezbyt czuły, ale tak już na serio. Tak dowiedziałby się, ale to znowu, nie? To, to, to na moich emocjach grało doskonale, że on się chciał odwdzięczyć, chciał pokazać właśnie dobre serce, powiedzmy, a się okazało, że został zrobiony tak strasznie w balona. I ja też, a propos jeszcze Gabrieli, czyli tej narkomanki, ja myślałem, że ona może być ofiarą Cecil. Że może ona tam jest, bo właśnie. No dawała nie wiem. takie sygnały, nie. Tak, że coś jest nie w porządku, co wynikało z tego, że jest narkomanką po prostu i pewnie była na głodzie czy coś. Ale ja myślałem, że ona nie jest częścią tego teatrzyku. Dlaczego? Znaczy, A... wiesz, jako narkomanka ona wcale nie musiała mieć takich samych motywacji jak oni, nie? Ona potrzebowała pieniędzy na narkotyki, no. A narkotyki to jest straszny nauk, więc robiła te rzeczy trochę pewnie wbrew co sobie. Co mówi Amanda tego... też, nie? No, pewnie tego wcale nie chciała robić, no, ale jednak, no, to jest łańcuch, który, który zmusza do zrobienia wszystkiego, nie? No tak, ale nie możemy też każdą używką tłumaczyć, używkami tłumaczyć każdego złego czynu, tak? No bo... Tak, wiem, zresztą, no, tak samo wyleczył Amandę, no, Amanda mówi, nie róbmy, nie wstawiajmy jej w pułapki, no, ale sama jednak była wstawiona w pułapkę, nie? Jako narkomanka. Tak, i to i pomogło, i Gabriela zresztą by przeżyła, nie? By sobie czy nie wiem, jak, jak w jakim stanie by była jej psychika, ale może i wywyszła na prosto. Ja w ogóle się zastanawiam, w jakim stanie będzie kaglos nie chłopiec, który miał waterboarding i jak sama Cecil zauważyła, blood boarding boarding, porze, topili go krwią, no ja nie wiem, jak on to zapamięta. A to też było fajne, nie jak ona to komentowała, o, no u ciebie nie może być wody, musi być krew, nie? Albo jak e, Kramer, tak jak mówisz, zaczyna coś panikować, coś tena ona, czemu nie mówisz teraz tym swoim Głosem, no powiedz to tak jak zawsze, nie? Tak, no, Kurde. Ale właśnie znowu, piękny fanservice, taki naprawdę w punkt. A teraz pewnie chcesz przejść do sceny po napisach. Znaczy na napisach. Nie, nie. nie. Ale okay. jeszcze, jeszcze do tego, co mówiłeś, natomiast to, co robi Cecil z Gabrielą, no to to mnie ruszyło. To tak jak z dzieciakiem mi się wydawało przegięte, tak tutaj jak ona podchodzi i ją zabija, to mi się wydawało już w tym momencie naturalne, jak już znałem tę postać. Mhm. Mm no. E, no to było smutne i, i straszne I, też, i, takie, e, i w ogóle jak ona, cały ten jej monolog, bo samo dobicie Gabrieli to jedno, ale to jak ona mówi, nie? że w sumie to przyglądała się temu, jak oni umierają z myślą, i ja, ja myślałem, że ona powie, że z myślą jedna osoba mniej, która wie o mnie, a ona jeszcze mówi o pieniądzach wtedy, nie? Że jedna, jedna osoba, osoba mniej do podziału, podziału no. pieniędzy. No to ja wtedy znowu, wiesz, po prostu mój e, hate level it's over e, 900 czy 1000, czy coś, po prostu kipie, nie? A bardzo fajne było w ogóle skacze z tematu na temat. Bardzo fajne było zrobione, jak ona stoi przy telewizorze i ogląda kamery. I nagle widzi, że ktoś na dachu stoi <głos> i nagle się rusza, nie. I jej pierwszy odruch, tak jak odruch każdego, że patrzy w sufit, a nad sobą ma to okno i on rzuca. Nie? To tak, szklaga było zrobione. To, no. No. Natomiast o co cię chciałem zapytać, bo Pułapka, w którą ostatecznie wpada Cecil ze swoim partnerem, to jest analogiczna pułapka do tej, która była na nich przygotowana. Czyli oni mają wybrać albo siebie zabić, albo nie wiem, kto z nich się uratuje, mają wybrać. No Tak samo działała ta, ta huśtawka, nie? Mhm. Albo skierujesz to na siebie, albo skierujesz to na drugą osobę. I ja trochę nie rozumiem, jak to mają wyleczyć. Bo zakładam, że ona wygrała. Ja w ogóle nie rozumiem tej końcówki, gdy ona zostaje z głową wystawioną na zewnątrz, a oni wychodzą. Czy ona teraz nie może wyjść? Już ten gaz tam będzie już wiecznie i ona jest uwięziona i musi tak spędzić resztę życia, póki ktoś jej nie uratuje. Nie rozumiem tego, ale zakładam, że Cecil wygrała grę, czyli przeżyła. A ja właśnie I czego to ją nauczyło? Ona zabiła swojego partnera. Nadal jest w zasadzie jeszcze gorszą osobą niż była, a wygrała. No to właśnie ja to odbieram inaczej, bo y, tam pada... No ja nie odbieram, bo ja tego nie rozumiem. jak mi no to ja właśnie to powiem, wtedy... y, no mm -hmm. dlatego mówię, jak ja to odbieram, w sensie interpretuję, no bo nie mówię, że mam 100% racji. Ale tam pada w dialogu, to sama Cecil mówi coś takiego, że znajdą go jego ciało za, nie pamiętam, czy dwa miesiące, czy dwa lata, ale jakiś taki duży okres czasu. Chyba nawet popadły lata, ale Aha, nie jestem pewny. No. Bo oni są w podziemiach tego, tej dawnej fabryki, która tam jest jakoś przez nich najęta, może też na dłuższy okres czasu. No oni teraz są milionerami, nie? więc pewnie ich stać, żeby jakiś pustostan wynajmować. I tam pada coś takiego, że tam przez dwa lata nikt nie wejdzie i tak dalej. Potem mamy tę grę i ja też miałem taki moment, no ale jak to? Najgorsza po prostu postać z całego filmu i jedna z najgorszych w ogóle w całej franczyzie, tak? jak nie najgorsza, bo no nie pamiętam wszystkich, ale no to jest taki naprawdę potwór w ludzkiej skórze i ona przeżywa, okej, okay, ma całe ciało poparzone, ale ten gaz przestał lecieć, nie? No ale to w takim razie ona może wyjść, drzwi się otworzyły, tak? Nie, właśnie drzwi się nie otworzyły i mi no się to wydaje... to, to była pułapka bez wygrania, bez wyjścia w takim wypadku. No nie, jej nieważne. grą było to, jak się zachowa, gdy zostanie uwolniona. To była jej Aha, grą, Aha, czyli zdanie. jak już tam weszła, to już był koniec. Oni przegrali grę, tak, już nie jeżeli, ważne, co się w, wydarzy. Jeżeli, w, w, już nawet abstrahując od tego, że Carlosa jeszcze w to wciągnęła, tak niewinnego chłopaka, ale moim zdaniem A, to było tak, no, że jeżeli uciekną co najwyżej... Czy coś, no to okej. Okay. No w Wygrali. sensie. Nie, tak, mhm. ale jeżeli i najważniejsze dla nich i tak będą pieniądze i cwaniakowanie, no to umrą. tak? W sensie będą musieli, i nie dość, że umrą, to jeszcze będą musieli siebie nawzajem jak gdyby wykończyć. Nie? Jedno, drugie po prostu. Mhm. Czyli w zasadzie nawet wygrał, powiedzmy połowicznie wygrał jej partner, bo umarł szybko. No tak, ja to tak określałem. Znaczy przegrali wszyscy, ale powiedzmy w finale przegranych wygrał on. Tak. Dokładnie tak to odbieram, że ich grą było to, czy na przykład tamten facet jednak odpuści i stanie, nie wiem, po prostu ucieknie stamtąd, albo po prostu nie wiem, przyzna się. W sensie tu jest dużo opcji akurat, nie? Dużo scenariuszy mm -hmm. możliwy. Ale no wybrał najgorszy z tych wszystkich. To jest trochę jak w Avengers, nie? Że doktor Strange bada wszystkie możliwe scenariusze i tylko w jednym wygrywa. No to tutaj ja to odczytuję na odwrót, nie? Że była ale masa opcji. Ale nie, to w opcji. sumie, no, poprawiłeś mi, bo nie myślałem o tym, że gra toczyłaś, się wcześniej. A to już była przegrana na starcie w momencie, gdy podjęli tę decyzję. To w sumie jest fajne, nie głupie. No ja to tak totalnie odbieram. Też miałem taką sekundę zawahania w momencie, gdy zobaczyłem jej twarz, ale po chwili sobie to jeszcze przed tą sceną na pisach ułożyłem. No dobra, to w sumie zmieniam zdanie, bo to jest fajne, że ona podwójnie przegrała. Przegrała tam wchodząc i jeszcze pogorszyła sobie swoją sytuację, myśląc, no. że wygrywa. I jeszcze będzie tam, wiesz, dogorywać z głodu, pragnienie, etc. z poparzonym ciałem, więc z sprawiedliwości mhm. stało się zadość. <laughs> o Jezu, ale to naprawdę po prostu wykreować tak negatywną postać, to... to w sensie, wiesz, my oglądamy tyle horrorów, nie z jakimiś właśnie mordercami i potworami, a Cecil, e, jak ona ma? Penderson, e, już patrzę, żeby... bo Ja przekręcam teraz niektóre imiona, nazwiska, bardzo was przepraszam, słuchacze. E, Cecilia Pederson. To jest jedna z najgorszych postaci we wszystkich filmach, jakie ja w życiu widziałem. Jak nie najgorsza. No, no. No dobra, no i potem mamy scenę na napisach. Okazuje się, że znaleźli gościa od blizny na brzuchu i że właśnie razem z Hoffmanem instalują mu pułapeczkę e, na brzuszku. E, jak ona się nazywa? Disembowelment trap. Takie gilgotki robi na brzuchu. Yy, tak i nie widzimy wprawdzie samej gry bo oni tam tylko No nie na moment... wiemy jak z tego się może wyzwolić, o co chodzi ale to jest bardzo fajna scena po napisach co, w sensie na napisach, bo ona jest szybko yy, długo nie trzeba czekać ja wcześniej, Jerry chyba mówił że to ma być jakaś scena wprowadzająca do dwójki tak żeby bardziej nie wiem, umiejscowić ten film jeszcze bardziej ona do niczego nie wprowadza ale jest bardzo fajna bo łata ten, to, tą dziurę którą mi przez cały film ta dziura wisiała, że no, on powinien wiedzieć, nie? No, ty, ty mówisz, że inaczej to może trochę interpretowałeś się. ja cały czas uważałem, że Nie no, no Kramer wiesz, na koniec wiedzieć, filmu to ja już wiedziałem, że tamten też był zły, no, nie? W sensie, że, że ten ta osoba kolski. też powinna ucierpieć, a jego będzie mu znaleźć na pewno dużo prościej i mówię, czemu tego nie zrobił? I bardzo fajnie, jak zobaczyłem, że on wisi, mówię, no jest, dobra, dopieliście. to, a w tym momencie pojawia się Hoffman, co już w ogóle jest takim fajnym, wow, bo to taki kolejny smaczek, bo on był wcześniej wspominany wielokrotnie, Kramer z nim rozmawiał przez telefon ale go nie było, a tutaj wrócił, jest także super dla mnie mm -hmm. i właśnie to Henryk Hessler to jest ta postać i to do tego było nawiązanie z tym czwartym stadium nowotworu od szóstki, no bo to on o tym opowiadał nie? dlatego to przeczytałem we wstępie tak bez emocji, no bo z myślą o oszuście de facto, więc no, żeby też ludzie nie myśleli, że sobie żartujemy z choroby, to po prostu było nawiązanie do osoby, która właśnie udaje chorobę i żeruje na chorych o Jezu, Jezu, Jezu, tak. Jak myślisz? Bo ten film całkiem ciepło został przyjęty i też nieśnie się sprzedaje, więc jest szansa na jakieś sequele. Widzisz to jakoś? Chciałbyś? Masz nadzieję, że... Bo jest taka teoria już teraz spiskowa, fanowska, że będzie film z detektywem Hoffmanem, bo skoro go wprowadzili jeszcze tutaj tak dosłownie z twarzy, to że może on powróci? Wiesz, no, tak jak z jednej strony ile można ciągnąć znajdowanie kolejnych taśm i kolejnych wielkich, skomplikowanych, wielowarstwowych pułapek, tak teraz jak zaczną łatać mi dziury, bo żeby był Kramer, no to muszą łatać dziury między jedynką, dwójką, a trójką tylko. I jak oni będą teraz wszystkie filmy? Mogą wciskać. No, jak najbardziej. No, my nie wiemy, ile tam ale czasu Ale mogą upłynęło, też, wiesz, po nie? śmierci Kramera zrobić film z samym Hoffmanem na przykład, nie w roli główną. No tak, ale to nadal jest łatanie dziur, nie? To nadal jest wciskanie filmów w dziury. No może okay. potem Gordon wrócić, ja jak nie? Ja bo... najbardziej, wiesz. Jak kolejne piły z, z przyjemnością. Szczególnie, że fajnie, jakby to się znów przyrodziło w serial, bo to była mega siła tej serii, chodzenie co roku na kolejny odcinek serialu w Halloween, mhm. nie? W okolicy Halloween. To wiesz, teraz dzisiejszy widzowie, jak teraz na, na ci młodzi koledzy Podcastowi e, nadrabiają w maratonie całe piły. No to oni doświadczą tego, ale nie w pełni, bo nie tak jak to się odbierało, czekając na kolejne, powtarzając sobie wcześniejsze, żeby b, b, załapać wszelkie nawiązania. Nie? To było naprawdę fajne, więc jak ja do Ja na tych festiwalach widziałem, nie? które były no, organizowane. No ja raz Jeszcze nie było multikina, Ta, tylko silverskiego. DVD leciało. Tak, tak, tak. Dokładnie. DVD na ekranie kinowym. Ja raz tylko byłem na Chyba czwórce, piątce i szóste. Szóstka już normalnie y, kinowy film, a czwórka i piątka, chyba czwórka i piątka, nie pamiętam, z DVD w jakości <grymne> żyleta. E, <grymne> także ja z przyjemnością. Wiesz, ja każdą piłę przyjmuję z przyjemnością, więc mogą się bawić, b, b, tylko że no, do, do pewnego momentu, no w pewnym momencie to znów zacznie się już przegięcie. A jak oceniasz ten film na skali właśnie całej serii? Masz coś takiego? W sensie jesteś w stanie jakkolwiek to umiejscowić? Eee, zbyt dawno powtarzałem, ale, ale chyba bym postawił wysoko jednak, bo no właśnie... nawet jak mi się niektóre rzeczy nie podobają, to zrobili inną piłę i zrobili ją z sensem. Ja jestem w mega szoku, bo totalnie, wiesz, jak, mimo, że mój balonik był napompowany, to jakby mi ktoś wczoraj powiedział, nie, że ja dzisiaj wyjdę z piły i będę się zastanawiał, czy to nie jest druga najlepsza piła. Bo to naprawdę dla mnie to jest ścisła topka. Ja, nie, nie wiem, no ja bardzo lubię szóstkę. Szóstka też mnie emocjonalnie zmiata za każdym razem, gdy ją oglądam. Więc ciężko mi to zestawić, ale tu i teraz te emocje były tak silne, że nawet wydaje mi się, że dziesiątka jest u mnie wyżej niż szóstka, więc możliwe, że są zaraz za jedynką de facto. Nie pamiętam, jak to mówiłem w podcaście naszym, gdy wtedy omawialiśmy całą serię. Może Jerry nam przypomni teraz po nagraniu. Ale no, dla mnie to jest totalnie absolutne top 3 nie? tej serii. Świetna no, ja rzecz. też wysoko. Mówię, może kręciłem czasami nosem, ale to wszystko było fajnie zaplanowane, miało sens, żeby pokazać nam trochę inny film, żeby nie dawać odgrzewanego kotleta, żeby nie robić kolejny raz tego samego, e, tylko w, w, ta, w takiej serii, nie? W tak no, prostej serii, która serwowała nam kolejne... Mm, no bardzo podobne filmy, tylko bawiła się tymi nawiązaniami i to takimi długofalowymi, bo te filmy były planowane po trzy chyba, jeśli dobrze pamiętam zaserwować teraz nagle film, który jest inny, który inaczej wszystko wyważa, inaczej pokazuje, innym tempem zupełnie idzie. I to w pierwszej chwili mówię, człowiek jest trochę może na nie, no ja trochę byłem na nie, bo dostaje coś, co... co tak nawet, nawet sobie myślałem, że to trochę nie jest piła na pewnym etapie, gdzieś tam z początku. Ale no... To, że ja już nawet dochodząc do końca filmu już zaczynam doceniać, a potem zaczynam doceniać jeszcze bardziej, a potem no, potrzebuję takiego szymasa, żeby mi niektóre rzeczy wytłumaczył, no to świadczy, że to jest kurde naprawdę dobry film. I mieli rację ci, co mówili, że to jest naprawdę bardzo dobry sequel. Mm -hmm. No to dziękuję, znaczy cieszę się bardzo, nie dziękuję, ale cieszę się bardzo, że mogłem pomóc. A słuchaj, dzwoniłeś do Jigsaw'a? Nie. No to weź tam nie, zadzwoń nie pod ten numer z filmu, bo nie, jak ja nie, dzwonię, nie. to nie odbiera. A ja bym chętnie franczyzę wziął na Polskę i otworzył działalność. <laughs> nie, nie, Tylko, nie. A poza tym wiesz, czy ty jesteś matematykiem, bo jestem humanistą, więc nie wiem, nie wiem. masz trochę jakiś takich inżynieryjnych kompetencje, Miesz coś tam zmontować to? Nie. Nie, szkoda, to, musimy jeszcze szukać, to muszę szukać dalej, nie? Nie wiem, czy chcesz już kończyć żartem, czy puentą, bo ja jeszcze bym chciał tylko jedną rzecz dopowiedzieć i czy ci właśnie nie psuję zakończenia. <głos> czy nie chciałem właśnie powiedzieć o tym, że, że właśnie można pod ten numer zadzwonić, to powtórzyć i e, że jest ten easter egg z grą e, i że właśnie chciałbym więcej takich rzeczy, chociażby dla czegoś takiego chciałbym ten. jeszcze jeden sequel, nie? żeby znowu coś takiego zrobili, bo e, naprawdę dzwoniłem do tej Kalifornii i tak mi się buzia cieszyła w tramwaju, bo robiłem to w drodze na skłosza. Wow. No, no i może w końcu no. się dodzwonię, nie? Będę próbował dalej. No ale dajesz. Ostatnią rzecz. Jedną rzecz, bo umówmy się, kiedy powstała pierwsza piła, bo nie pamiętam. O panie, nie mam pojęcia już teraz. No ale to było dawno, nie? To była 2004. Pierwsza... Jezu, 20 no, lat prawie. 19 no, lat. No, prawie 19 lat temu. Czyli dzisiejsze pokolenie, dzisiejsi odbiorcy, dla nich to już jest taka przeszłość, że ho, ho, ho. My o tym sobie gadaliśmy prywatnie z Jerrym, no bo Jerry, wiesz, przez to, że to on tam jest jak dżinkso z czapeczką odwróconą do tyłu, dawne odmładzanie jeszcze sprzed ery komputerowej, no to Jerry na Twitterze z młodymi chłopakami i dziewczynami sobie pisze. Ma tam znajomych z, z, te z tej młodej Twitterowni, którzy byli na kapitularzu, ja akurat z nimi nie rozmawiałem, bo ich nie znam, ale też ja jestem starszy. I my rozmawialiśmy z Jerem prywatnie, że to jest fajne, że to jest zupełnie inne spojrzenie na kino, że dla nich Piła jest klasykiem. Nie? To jest coś, co oni muszą odkryć, czego nie przeżywali jak, było, jak była premiera. Dla nich nie filmy z lat 80. są klasykiem, tylko Piła. No i dzisiejszy widz, młody widz, który pójdzie do kina e, wiesz, takie filmy jak Indiana Ale Jones, to jest przypadek w sumie rzeczywiście, czyli Agata, która miała prelekcję o Pile, to jeżeli ona teraz zaczyna studia, to ma pewnie 19 lat, to ona przeszła na świat, jak Piła wchodziła no. do kin. Wow. No, ale chodzi o to, że wiesz, teraz jest dużo porażek w kinie, filmów, które wracają. Indiana Jones, Niezniszczalni, mm, Jezu, to są no. filmy ze starymi dziadami, które nie są w ogóle dla młodego odbiorcy. A ten film, mimo tego, że tak fajnie się wpasowuje w serię, jest filmem autonomicznym. Pójdzie na to młoda osoba, może go obejrzeć bez problemu. No tak, przez to, że ma ten wstęp i taką konstrukcję, no. No. On jest cały do zrozumienia. Ja wychodząc z kina, przede mną stała grupka trzech, czterech, pięciu młodych dziewczyn, raczej nastolatek. Widać było, że coś tam znają, że coś tam widziały, ale nie znają tego dokładnie i one mówią, powiedziały tak, mnie teraz bardzo zastanawia, co będzie dalej, bo ile może ten Kramer żyć? I one znały Piłę na tyle, że wiedziały, że był w niej Kramer, Jigsaw, który robił pułapki, ale one myślały, że to jest dziesiąta część. No nie, nie, nie znały jej, aż tak, żeby wiedzieć, że on w pewnym momencie umarł już dawno i że coś tam się działo. Po prostu, wiesz, miały skojarzenia, widziały może jakieś kilka pił losowych. No umówmy się, dzisiejszy widz, który pójdzie, młody odbiorca, rzadko który zrobi sobie maraton dziewięciu filmów Ale dlatego właśnie piłą? też w tytule jest X rzymskie, nie? Że to jest piła X, czy a nie piła 10, nie? Z numerkiem normalnym, arabskimi cyframi. A co to żeby? za różnica? No bo właśnie jakbyś zobaczył, że jest film z numerem 10 w tytule, no to pewnie byś nie poszedł, jeżeli nie znasz w ogóle serii. albo no, znasz Ale jest to jest 10. No tak, ale wydaje mi się, że to jednak inaczej działa. To trochę jak Scream ostatni, nie ostatni, przedostatni. To że będzie piła Y i piła Z. Nie mam pojęcia, ale ciekawe w sumie, nie? czy po prostu będzie 11, czy coś innego. Czy mogło być samo Piła, nie? tak jak robią te sequele, które nie przyznają się do tego, że są sequelami. Piła tak 1,5 powinno być. Nie, no ale no. to jest dla mnie duży plus. No bo mówię, młody odbiorca niekoniecznie będzie to znał, albo znał tylko trochę, tylko niektórzy wejdą w to głęboko, a, a młody odbiorca nie doświadczał tego i może sobie iść na ten film. Mm -hmm. I wychodzi zadowolony. Dostaje film ze starym dziadem, jak Indiana Jones czy Niezniszczalni, ale to jest zupełnie inny film. Nie? Tutaj ten stary dziad to nie jest bohater akcji, który ma być bohaterem dla tego młodego odbiorcy. To jest zupełnie co innego i to się sprawdza. No, nie wiem, jak ten film zarabia, ale jest oceniany szalenie pozytywnie i, i, i to jest też fajne, że właśnie do, trafia do różnych pokoleń. Sprawdziłem teraz szybko Box Office Mojo i pokazuje mi, że zarobił w niecały tydzień 33 miliony na świecie przy budżecie około 10 milionów. Czyli już potroił de facto swoją cenę, tak? Więc... A jeszcze Halloween przed nami, nie? Tak, ja mam nadzieję, że ten film będzie długo leciał i że właśnie. To, to, to, tak jak nie wiem. No Są te złe sidequele, legacy -quele, etc. Filmy po latach, tak to naprawdę jestem tak mocno zadowolony, że mam nadzieję, że on będzie leciał długo i że przed Halloween naprawdę zarobi masę hajsu. I że Lionsgate, w ogóle o tym nie powiedzieliśmy, ale Lionsgate i Twisted Pictures i tak dalej, oni przywrócili te stare logo na potrzeby tego filmu. Jak to się fajnie oglądało w kinie, nie? Jak to się tak. zaczęło, to jeszcze się film nie zaczął, a mi się już gęba cieszyła. Tak i jeszcze ja w ogóle miałem taki moment, że jak zanim się zaczęło te logos, ja mówię zaraz pewnie będzie logo Lionsgate. Mówię, ale Lionsgate to robił, w ogóle nie pamiętam, nie? Ale mój mózg odruchował, nie? Siedziałem w, na pile w kinie i sobie właśnie odtworzył to i tak właśnie widzę to. My przecież, no tak, no to jest to logo, tak? No kojarzę je, ja, ale tak właśnie coś mi nie gra, nie? My przecież to jest to stare logo, nie? Oni nie mają nowego, no i potem doczytałem, tak, że oni właśnie wrócili do tego logo jeszcze z czasów tam, nie wiem, no piły 3D czy coś takiego. To Więc nie super. wiedziałem, no ale, ale jak to widziałem w kinie, to wow, nie? Mm -hmm. I od razu miałem ochotę w ogóle cofnąć się i jeszcze raz zrobić maraton wszystkich, <głos> jak to obejrzałem. Nie mam na nic czasu, w ogóle nie mam czasu oglądać rzeczy, które muszę obejrzeć. A, a tak sobie myślałem, no Jerry oglądał, może ja też sobie pyknę, nie? <głos> znaczy mnie też korciło, no tylko, że wiesz, tak grozy, zaraz Halloween, nie teraz MFK po drodze, więc no nie ma kiedy. Ale no świetnie, tak? Nasz ukochany serial dowiózł po raz kolejny i oby... Oby dowóz jeszcze kiedyś, bo akurat widzę w tym potencjał. Widzę, że Lionsgate nie chce tego wydoić na siłę jakoś, tylko no, że coś próbują, kombinują, ze spiralą nie wyszło, teraz wyszło, super. Oby tak dalej. I tą myślą zakończymy, myślę. Dziękuję Ci serdecznie, Hubercie. Dzięki. A Wam, kochani, tradycyjnie już będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.